I wiesz, w maju chyba e, do roku ginie z 30 osób od zabójstw e, lamparskich. Tak? Tak nazywali kryminolodzy indyjscy. Na komisariacie są takie line-upy, że ustawione lamparty, <śmiech> jeden w berecie, <śmiech> drugi w, z papierosem. I który to był? To numer 5. <śmiech> W dwóch zdaniach trzy miesiące temu wróciłem z podróży dookoła świata, która trwała 409 dni, podczas której występowałem w ponad 30 krajach, na pięciu różnych kontynentach, w trzech różnych językach dla setki tysięcy osób. Wow, to, to brzmi najlepiej, to tak jak, tak, to jest tak jak mówią, a wspólnie mamy 30 lat doświadczenia, a jest 10 osób, nie? Ale tak. A po wyjeździe podsumowałeś sobie na karteczce, żeby to brzmi jakbyś synopsis z programu sprzedawał. Już. Wiesz co, książkę będę teraz pisał, e, znaczy będę pisał, już praktycznie mam napisaną. Masz Ghostwriter'a już? Rozmawialiśmy. o Ghostwriter'a? Tak, tak. Nie no, sam piszę, sam jestem duchem. Aha, no dobra, to... Ona w dużej mierze się opiera o, o te posty, które wrzucałem na Facebooka. Tak. Tylko, że teraz mamy proces, że ich wszystkie redaguję, że zmieniam, że, że ujednolicam to. W tych postach często było tak, że ten sam żart się powtarzał. no Aha. Bo ja po prostu wiesz, napisałem tak? coś dwa miesiące wcześniej, dwa miesiące później nawet nie wiedziałem, że to samo napisałem. Nie? No jasne. Ehm, no i oprócz tego będą też tam krótkie historyki, e, które pisałem a propos ludzi, których poznawałem i, i no one są w sumie całkiem fajnie napisane. Przecież, Ale... Hop. Czy to będą takie jakby eseje czy coś, tak? tak? Czy... Z bardziej Ja to nazywałem zbiorem rzeczy, których napisałem. No, mam e, mam historiki krótkie, mam jakieś maile, które... Były... Nazywałeś to zbiorem tak? rzeczy, które napisałem. No. No. Może się tak nazywać tak książka? świat świat to zbiór rzeczy, które napisałem. Tak, tak, nie, ale jak z zbiorem... Y... A, zbiorem? Tak. <laughs> tak. No, będzie potrzebny redaktor <laughs> na pewno, ktoś się to wszystko Piotr sprawdzi. Piotr Krzysztofski pisze książkę przejebane, to czego ten świat... <laughs> Doszedł. No ale to, no właśnie, to masz pomysł już na przykład, że będziesz, bo nie będziesz pisał chronologicznie, czy, czy to będą znaczy, no takie osobno wolno stojące rzeczy, a nie, że będą jakieś połączone wszystko... Znaczy, yy, książka będzie podzielona licio. na trzy albo cztery yy, części, nie? Pierwsza część, czyli taka w sumie główna, to są te posty, czyli dziennik, innymi słowy. Tak. Tak? I to jest chronologiczne, yy, no z tym, że oprócz tego, że jest ten... Gdyby, ta perspektywa, w której ja uczestniczę teraz w tej podróży, tak że słuchajcie, czuję się źle, jestem w Kambodży, prawda? No tak. To teraz też dopisuję różne rzeczy, które już wiem po czasie prawda? I, i jakoś próbuję, próbuję to, to ograć, żeby to miał sens, po prostu, żeby była jakaś nitka, która wiąże te wszystkie posty, tak. prawda? E, druga część to jest e, różne takie e, głupie rzeczy, które napisałem, tak? W stylu wiersz albo rozprawkę polityczną. Piotr Krzłomowski napisał rozprawkę polityczną. No. E, e, jakieś tam maile, z którymi się wymieniałem, które były bardziej Aha. obszerne i krótkie historiki ludzi, których poznałem. E, a trzecia część, i to nie wiem, czy to będzie tak naprawdę, czy już za dużo tego nie ma, to jest, że wszystkie filmiki, które nagrałem, wszystkie występy, które zrobiłem, chcę zrobić transkrypcję i tłumaczenie i na bokach postawić jak gdyby komentarze, dlaczego ten dowcip... Y, jak gdyby jest śmieszny dlaczego dołożyłem i tak dalej. Tak. Coś, co chyba Stuart Lee zrobił, nie w swoim czasie, jak mi to podsunął. Z tym, że yy, to jest fajne dla mnie, żeby sam przeanalizować, co, co napisałem, mhm. ale też mam wrażenie, że, że trochę jest zbyt aroganckie z mojej strony, żeby kurde tłumaczyć ludziom, dlaczego ten dowcip opowiedziałem. że znaczy, nie jestem tak dobrym komikiem, że to jest ważne. Że... Tak. I w zasadzie wiesz. Niektóre opowiedziałem, no tak, no... bo nie miałem nic innego. Jasne. No, no tak, ta książka Stuart Lee jest yy, bardzo taka. Yy jak toś powiedzieć, trochę masturbacyjna, w sensie, wiesz, no jakby... ty widziałeś kiedyś Stuart Lee na żywo? W ogóle byłeś na jakimś brytyjskim stand-upie na żywo? Nie, nie, właśnie nie. Chciałbym jeszcze go zobaczyć, ale nie, nie było okazji. Myślisz, Ostatnie... że on by sprzedał bilety w Polsce? Mm, no pewnie by jakiś sprzedał, ale ciężko powiedzieć, czy wystarczająco dużo. Myślisz, że 200, by dużo... By sprzedał? 200 biletów w Warszawie po no, 50 zeta? Ja, no ja myślę, że by sprzedał, ale Szczerze mówiąc, ciężko mi jest to wyczuć, bo, bo jak wiesz, jak przyjeżdżają komicy zagraniczni, to bardzo różne są reakcje i mi się wydaje, że on jest takim komikiem, że większość, że na, tylko tacy fani, co zgłębiają temat go znają, bo to nie jest tak, że możesz go jakoś tak przypadkiem za bardzo zobaczyć. No tak. Możesz trafić na YouTube, jak siedzisz i oglądasz tych filmów mnóstwo i jak tam odpowiedni trop sugestii trafisz, to, to może to coś, ale... No tak, i to też musisz znać stand-up, zanim poznasz Stuarta Lee, w sensie to nie jest pierwszy komik, którego obejrzysz i tak. go polubisz. W sensie musisz znać innych, żeby polubić go, albo tak, no. robić sobie jakąkolwiek opinię na jego temat, nie? Raczej tak, musisz kojarzyć konwencję stand-upu, żeby no. docenić to, co on robi, jasne. No. A co A. do zagranicznych komików? Ale wiesz, to... nie wiem, czy on by w ogóle chciał przyjeżdżać na jeden, na przykład, występ 200 biletów, bo y, on gra w wyprzedane w Londynie rzeczy tam przez miesiąc, czy coś czasami, więc... Ja wydaje yes, mi się, jakby... że w sensie, rozmawiając z, z komikami na świecie i wiesz, nie wiem, czy na przykład ty kojarzysz Stephen K. Amos? Chyba nie, ale... Czy tam Daniel Sloss czy Brandon Burns? Tak, okej. Okay. To są mniej więcej, to są komicy powiedzmy w tej samej lidze, prawda? <laughs> czy lepsi, czy gorsi, ale to jest jak gdyby oni sprzedają, to co powiedziałeś, z tak. rocznym wyprzedzeniem w Anglii już mają swoje występy. Mhm. Jak ja miałem okazję z nimi rozmawiać wiesz na festiwalach w Australii czy, czy gdziekolwiek na świecie, i, i wiesz, mówić im, że jestem komikiem z Polski że zaczynamy tutaj jakąś scenę czy coś to oni mega entuzjastycznie do tego podchodzili wiadomo, że to też indywidualnie, zależnie wiadomo, jeden będzie chciał przejechać, drugi nie ale jest bardzo wielu komików, którzy są znani których byśmy musiały, nigdy by nie przejechali którzy by stary, zrobią to praktycznie za darmo jak się do nich dojdzie z tej osobistej strony jak go poznasz, jak przedstawisz mu pomysł tak. I, i wydaje mi się, znaczy nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy Stuart Liby należał do takiej grupy komików. Ale ja myślę, że nie... ma troszkę bardziej wyjebane, po prostu jest starszy i w ogóle, ja nie mówię, że, że nie, ale tak spekuluje, nie? Tak. Ja myślę, że na przykład niego ważniejsze by było, żeby na powiedzieć mu, że nie możemy mu e, tyle, tak dużo zapłacić, ale możemy go, wiesz, że pojedzie z Heathrow British Airways i będzie miał gwiazdkowy hotel tutaj, ale mhm. wiesz, no, troszkę mniej hajsu, ale fajna impreza. Tak. Żeby <grym> mu powiedzieć, że wiesz, tańsze bilety gdzieś tam w gorszym hotelu mhm. i zapłacimy pięć stów, czy cokolwiek, to by nie miało nie być. Tak. Nie, tylko... A teraz mamy Sie perspektywy właśnie, Stephen Cain mu powiedzieć że nie znasz, nie? A no to jest koleś, który miał serial w, w telewizji Wielkiej Brytanii. Aha. Zresztą wydaje mi się, że jakbyś go puścił i ty jako yeah. człowiek, który ma na szafie, patrz, ile stopły DVD ze stand to... Nie, to nie są tylko ze stand-upem. Ze stand jest niewiele, ale tak, sporo mam... Y Jakiś starych DVD, no. No to powinieneś go rozpoznać, <coughs> jak już zobaczysz. Jak tak, z wyglądu mógłbym skojarzyć, ale, ale nie znam się na, na, faktycznie na brytyjskich komikach za bardzo. Znam w sumie garść jakichś takich ludzi i też, też nie zgłębiałem za bardzo. E, może dlatego, że to, co widzę, to na co trafiam, akurat tych najpopularniejszych, to tak średnio mnie kręci, nie? I, i potem już no nie no tak. szukam dużo dalej, nie? Znaczy ja, ja też jak, jak oglądam brytyjską komedię, to mam taką w sensie wizję, że to jest bardzo blisko i że ja też mogę niedługo tam występować. W sensie trochę jako głupota to mówię, ale też tak, no, no że, możesz, że jest tak. to osiągalne dla mnie. W sensie, że ja widzę, co się dzieje, gdyby u sąsiada. Tak. A jak patrzę na amerykański stand to mam takie, a no to widzę, co się dzieje, wiesz, w drugim mieście. Mnie tak za bardzo nie interesuje, tyle samo, co mój sąsiad, nie? <śmiech> <śmiech> tak, tak, no to jest, wydaje się, bardziej odległe. I chciałbym powiedzieć, że tam jest Dużo większa konkurencja, ale właściwie nie wiem, bo, bo też tych rynków jest więcej, nie są ludzie, którzy grają tylko w danych paru stanach czy coś i, i, i się nie ruszają, a są inni, którzy są znani mi, y, narodowo czy coś i no tak No A dalej. różnych rynków, to jak byłem y, w Nowym Jorku, to miał jakiś komik, ja w to nie wierzę, ale rzucił mi statystykę, że w Nowym Jorku na, na wyspie Manhattan mhm. jest więcej klubów komediowych niż w całej Ameryce. Co mi się wydaje, że jakby absolutnie jest, nie jest możliwe, ale fakt, że jakby on może tak kłamać, tak, to znaczy, że jest w tym jakieś ziarno prawdy, prawda? Tak. Ten, coś w ogóle abs to jest niesamowita w ogóle statystyka. Tak, nie, to chyba to brzmi trochę jak bzdura, ale nie wiem, Sz szczególnie, że na samym Manhattanie, nawet nie wychodząc poza in na inne, tam boros czy coś, e to myślę, że może jakbyś powiedział imprezy stand-up'owe, wszystkie możliwe, to, to może byłby blisko, ale wątpię. Też mi się, też mi się te, też wątpię, ale... Bo klubów komediowych nie jest aż chyba tyle, nie? W sensie takich Właśnie. stricte komediowych. I on później później zaczął tak mi tłumaczyć, że klubów komediowych w Nowym Jorku po prostu jest bardzo wiele miejsc, które nazywają się klubem komediowym a... no. i nie są, a jest bardzo dużo miejsc poza Nowym Jorkiem, które są klubem komediowym, ale nie nazywają się klubem komediowym, tylko nazywają się nie wiem, klubem rozrywki czy coś w tym stylu. No tak, bo robią też coś, coś innego, tak? tak? Koncerty tak, ale faktycznie, może być tak, że, że wiesz w mniejszych nawet, w innych miastach, jakieś, nie wiem, Arizonie, czy wiem, że to nie jest miasto, ale w sensie w głównych miastach stanowych to, to pewnie są dwa, trzy kluby no. max, nie? I to taki zazwyczaj komicy do tych pewnie przyjeżdżają stale i, i tyle, więc może faktycznie... No nie wiem, no. No, tak czy siak jak ja próbowałem sobie zorganizować występy w Nowym Jorku, to było praktycznie niemożliwe, nie? Uh -huh. Jedyny występ, który podczas całej trasy musiałem odwołać, to, to właśnie tam. Tak. Bo, bo po prostu jest przeset, jest za dużo tego. Um, i, I wiesz, mimo wszystko już po fakcie mogę stwierdzić, że w sumie mogłem ten występ zrobić, bym nie stracił pieniędzy. Uh -huh. Bo tam cała historia była taka, że ja przyjechałem... Na 10 dni do Nowego Jorku, 10 dnia miałem mieć występ, a przez 10 dni miałem go jak gdyby, tak promować, chodzić sobie na różne open mic'i, y, zapraszać ludzi mhm. do tam polskiej telewizji, czy tam radia poszedłem. Um, no i wiesz, wychodziłem na występy, bardzo dobrze mi szło, dobrze te open mic'i, y, dobrze w radiu, no ale było zero odzewu, prawda? bo koniec końców wiesz, jak moje bilety były po 5 dolarów mhm. tak, i praktycznie nic na, na no standard tak. No ale z drugiej strony, żeby pójść do Comedy Cellar to płacisz 15 dolarów. I wychodzi ci Louis C.K. na 50 minut. Tak. No to kto będzie chciał płacić 5 dolarów, żeby zobaczyć, no obiektywnie, no, nikogo, no tak, name tak. w, nie mnie. Więc, więc odwołem ten występ i, i tak. poszedłem Ty na jesteś Louis C.K.a. Na... No, no jasne. E, no tak, no jest, w Nowym Jorku jesteś na tym etapie, co musisz zapraszać swoich znajomych mm -hmm. jakby na początku, nie, więc jakby... Tam Ciężko. W ogóle na Open Majkach musisz płacić, żeby wystąpić, nie? No tak. Na Open Majkach płacić, żeby wystąpić i, i albo musisz przynieść tam 10 swoich znajomych, którzy muszą kupić minimum dwa drinę. 10, naprawdę? Tak. No nie hmm. wiem, czy dziesięciu ale 5-10, co Tak, tak, no tak, jest, są takie czasami zasady. W Indiach tak samo, swoją drogą. Tak? Tak, no. W Indiach W, w Indiach był... musisz 20 przyprowadzić, bo tam <laughs> jakby proporcjonalnie. Tak, czyli po prostu najbliższych braci. <laughs> tak. Najbliższą rodzinę. Uh -huh. W Indiach masz tak samo. W Indiach mnie prawie nie, nie wpuścili do klubu komediowego, bo ja odmówiłem płacenia za, za wystąpienie Aha. w Indiach. W sensie byłem umówiony na występ w klubie komediowym, że zrobię pierwsze za darmo, a później zobaczymy, co dalej z tym pójdzie. No, oni mnie zaprosili we wtorek, co ja pomyślałem, że jest fajnie, zrobię jakiś tam support, a oczywiście to był open mic, gdzie mi było 20 osób i 30 osób na widowni, nie? Mm -hmm. w, I te 20 osób, które występują, nie? No tak. E, I każda osoba zapłaciła, mi powiedziano, że mam zapłacić, ja powiedziałem, że nie będę płacił, bo jestem zaproszony. To no chodziło o groszowe sprawy, ale też taką symboliczną, że nie będę płacił za to, żeby występować. Tak. I później, konkretnie w Indiach, to też w sumie ciekawa anegdotka, e, zrobiłem ten występ, super mi poszło, w sensie, że miałem bardzo fajną reakcję i tak dalej, dokładnie tak, jak chciałem mi poszło. Później rozmawiam z szefem tego klubu komediowego w Indiach i mówię, słuchaj, jak ci się tam podobało, czy może jest szansa na dalszą współpracę, czy, czy coś można z tym zrobić. I on mi coś takiego powiedział w stylu, że tak, tylko nie od razu, ale to później się zdzwonimy i, i zobaczymy. Czyli taką, wiesz, zlał mnie, mhm. ale tak okej. Okay. I później się dowiedziałem od koleści, z którym poszedłem do tego klubu, że on z nim gadał, nie wiedząc, że my się kumplujemy, prawda? I się zapytał właśnie, A jak ci się podobał ten, ten Polak. I ona powiedziała, że spoko, tylko ma za mało dowcipów na minutę. Mm -hmm. I ja w ogóle, w ogóle co, to, co to w ogóle znaczy? Co to znaczy, że masz za mało dowcipów na minutę? że tak. z tym swoim kolegą. Mówi, że właśnie w Indiach jest taki motyw, że, że komicy muszą mieć dowcip na minutę. Mówi, no ale to co, jak masz historykę, jak masz większy dowcip po dwóch minutach, to znaczy, że źle. On mówi, no tak, w klubie komediowym nie wystąpisz. Mm -hmm. Coś jest w ogóle absurdalne, że coś takiego się nazywa klubem komediowym, jeżeli jak gdyby tylko <śmiech> robią jeden rodzaj komedii, czyli kurde punch, punch, punch. Tak, tak, tak trochę tak. No ale może, może jest, y, tak jak mówisz, taka na tyle konkurencja, że takie kryterium sobie ustawili, tak? No bo nie wiem, jak, jak inaczej mierzyć y, no, trwa, no, y, komika. No, no tak, no ale A to czy... nie jest, jak po co w ogóle mierzyć komika? No, mierzysz komika, w zależności od tego i losu przychodzi i po prostu czy ci się podoba, czy nie. No, no czy tak, to, tak. Właśnie to jest jak gdyby ten cały błąd w tym, w tym, w tym wiesz, jak już spieniężasz ten sport. hello. <tą, tą grę, <tą jak już jesteś w tej, e, komet, ta, tej komedii grze. E, no to wiesz, no to, to jest bardzo niewymierne, w sensie tak jak my zawsze dyskutujemy, czy ktoś jest, wiesz, ktoś się, na pewno dostajesz to pytanie, kto jest najlepszym kumikiem w Polsce? Ja zawsze odpowiem, no, najbardziej rozpoznawalnym jest ABL Art Giza. Wiesz, osoba nie widzi różnicy między tym, co ja jej odpowiedziałem, ale tak. jest ogromna, jak gdyby, w środowisku, bo nie ma lepszy, gorszy. bardziej rozpoznawalny jest ktoś, kto jest szybszy, mniejszy i tak dalej. Nie, no, nie, no, jest lepszy, gorszy. Trochę jest, no, właśnie takie, takie kwestie, jak, jakby, wiesz, no, y, to nie jest jedyne kryterium, ale jakaś taka skuteczność czy, spowierzchnia. jak ktoś ma dużo żartów słabych albo żartów, które e, średnio wchodzą i nie ma takiego e, momentum, to nie ma jak się nap flow. tak napędu takiego pędu. To e, Czy ty to wiesz, to jest nie zupełnie słowa flow. Nie, chciałeś, nie? nie, na pewno nie chciałem użyć słowa flow. Naprawdę? No, w tej o, o w tej stand grze. Ale e, wiesz, no to, to wtedy jest zupełnie jest innym odczuć. Ktoś może świadomie tego nie wiedzieć odbiorca, ale inaczej się czuje po takim secie, nie? inaczej to odbiera i... No dobra, okej, okay. jest... Okay. Do, do pewnego i... poziomu jest lepszy, gorszy, zgodzę się, bo jak gdyby wiadomo, że... Poza ktoś, tym to, robi... co my też dostrzegamy, że ktoś właśnie, da, kto pracuje nad żartami albo kto się przykłada, kto poprawia, to, to widać, nie? A... Okej, okay. zgodzę tak, no. się z tym, że jest na przykład poziom lepszy, gorszy, jeżeli rozmawiamy o kimś, kto był na scenie dwa razy, a, a już dajmy tego gizę, którego już rzuciłem, no tak, to wiadomo, no, no że jest, jest no, różnica tak, no no, ale... ale jeżeli na przykład rozmawiamy, wiesz, my z Stenda Polska, no to ja bym już nie powiedział, że jest lepszy, gorszy, no czasem ktoś ma lepszy wieczór, czasem ktoś ma lepszy materiał w danym roku, czy w danym okresie, tak. ale już jest jak gdyby poziom, wszyscy reprezentujemy ten sam. Czy ktoś jest bardziej rozpoznawalny, taki Sebastian Renn czy, czy Michał Kępa? No wiadomo, może są, no bo utrafiła im się telewizja, mieli te strzały. Renn się stał, wiesz, królem roastów i on sam to też mówi, prawda? Tak. Ale czy, czy ja na przykład rozmawiając z nim czuję, że on jest lepszy ode mnie? No ni chuja. No myślę, że to są już takie bardziej subtelne różnice. Też ja, ja niekoniecznie bym y, klasyfikował. Może bardziej we, według tego po prostu po, ktoś, tak jakby, to o czym mówiłem trochę, ktoś się przykłada i to widać, nie? Mhm. Bo nie wszyscy wkładają tyle samo wysiłku, to jest, bądźmy szczerzy i tak jest ze wszystkimi komikami, myślę, że większość trochę się opierdala e, i, e, i ci, mówi, że robi więcej tak, niż robi. i ci, no. którzy pracują e, tak e, naprawdę solidnie albo nawet w miarę solidnie wy, wyróżniają się, mi się wydaje. Im. No na pewno, ja ostatnio w ogóle z Lotkiem gadałem. To Lotek mi, wiesz, wspominając to, że on teraz wiesz, podczas mojego y, wyjazdu, on wybuch, prawda? Czyli teraz on gra w salę w Poznaniu czy w Wrocławiu, już nie mm -hmm. wiem gdzie, gdzie w weekend sprzedaje dwa razy 200, to chodzi w piątek tak, i w sobotę chyba, i tylko on robi 60 minut. Rozmawiałem z Lotkiem, y, a propos, wiesz, super, bo ja go bardzo lubię, to jest mój dobry ziomek, więc mocno mu gratulowałem i, i, i wiesz, imponował mi tym sukcesem y, i, i w, ramach, w ramach tej rozmowy on mi powiedział, że 2,5 godziny materiału napisał w tym roku. W sensie, podczas mojej nieobecności. 2,5 godziny. To jest w chuj dużo. No tak. na, ja jestem pierwszy sceptyczny, żeby powiedzieć: No ale dobra, Lotek, jakie to były 2,5 godziny? No właśnie. Wiesz co chodzi? No mówię, no, to są takie dwie i pół godziny, że wiesz, w tym Wrocławiu, czy tam gdziekolwiek to nie było, on przyjechał, wiesz, w styczniu zrobił godzinkę, gdzie przyszło 200 osób, i później zrobił, wiesz, nową godzinkę w listopadzie, gdzie też przyszło, wiesz, tam 200 osób, czy cokolwiek. Mm -hmm. Wiesz, co chodzi? czyli wiesz, wymierność na zasadzie, czy widzą się podoba? No ma, ma niesamowitą skuteczność i ludzie cały czas wracają. Tak. I, tak, i wiesz, prawda. znalazł tą swoją niszę, swoje poczucie humoru. Jest w stanie napisać wiesz, w tej e, bańce 2,5 godziny materiału na rok. No to kurwa szapobano. No dobra, ale wróćmy do, y, do tematu twoich podróży. Y, skoń, temat Nowego Jorku już zamknęliśmy na razie tak, nie ma co więcej opowiadać. E, e, znaczy w Nowym Jorku to jest do największych sukcesów, to e, byłem w Comedy Cellarze trzy razy. Ale sukcesy nikogo nie interesują, porażki, chcemy się <laughs> śmiać z cudzego, z cudzego nieszczęścia. Czy co, Piotr. jakie porażki były podczas tej podróży? E, nie, było, w sensie nie. to jest ukochany temat wszystkich, ty nie jesteś pierwszą osobą, która no mnie pyta wiem, wiem. porażki, nie? Nie porażki. To ja już wiem, że to Becky, trochę, ale... Ale, e. ale jeszcze tylko właśnie no. chciałem zamknąć temat konkretnie Nowego Jorku i chciałem cię zapytać przy okazji, bo wspomniałeś o... Polskiej telewizji, czy coś? Byłeś w jakiejś polskiej telewizji? W radiu, sobie w, w radiu, przepraszam. W radiu, w radiu. Ja się zaczynałem wcześniej. I e, jak to się nazywał? Radio Polonia? Nie zgadnę. Coś takiego. Musiał już w Radio FM? Biały Orzeł, nie? <laughs> tak, coś takiego. I, I jak tam poszedłeś, to e, ci ludzie wiedzieli mniej więcej o co chodzi? Co ty robisz? Czy? Tak, tam była, ja dobrze pamiętam, była taka sympatyczna młoda dziennikarka, żeśmy chwilę o tym porozmawiali. E, wiesz, w, ra, w ramach. E, Nowy Jork był ostatnim moim przystankiem, jednym z ostatnich. No tak. To ja, się, ja wtedy wiedziałem, jak to się robi, wiedziałem, jak się nie wiem, promuje własny występ, jak mm. o tym opowiedzieć, już i tak miałem ty tysiące opowieści z Ameryki Południowej, Australii, Azji i tak dalej. Był, nie już było, nie było z tym problemu. To Może jest... na początku w Australii były z tym problemem, nie? Jak, jak robiłem występy dla Polonii, gdzie wiesz, w pewnym momencie na sali, wiesz, nie wiem, było 30 osób, z czego 20 było, wiesz, 70 lat powyżej. I, I to już był hardcore, wiesz, występowanie dla... A poza tym masz 10 ludzi młodych. Nie? No Czyli też masz jakby że musisz wszystkich teraz zadowolić, Ciężko ale ci 20... Ta, te 20 osób, tych dziadków Aha. jest jakby przy jednym stole. No i stary, no nic sam ich nie śmieszę. W sensie, no nic. Może, ja mogłem wszystko robić. W sensie, ich komplement dałem, ich obraziłem i coś o Australii, i coś o Polsce i tak tej. dalej. Oni nawet nie wiedzieli, że mają się śmiać. Rozumiem, że oni przyszli jak gdyby posłuchać polskiego i się zdziwili, że mówię po angielsku. Tak? No właśnie, bo e, wszędzie występowałeś e, po angielsku, w tak samo w po nowym hiszpańsku. Roku. Aha, no dobra. Po hiszpańsku a... i zrobiłem mini, krótki występ tam, nawet no, w, e, w Albanii po Polsce. Aha. No, po polsku. Po polsku. Po polsku, no ale dla żółwi, a... i, i którzy nie rozmawiali po polsku. A, to, a to co na ulicy nagrywałeś? Tak, no. A, to widziałem. No, no, no. To śmieszne było. Ale, ale w Nowym Jorku występ... miałeś występować po angielsku też, tak? Tak, wszędzie tak, uh -huh. miałem po angielsku. Tak. No. Wiesz co, w pewnym momencie w Tasmanii był e, ciekawy przypadek, bo klub komediowy w Tasmanii jest też domem klubu Polaka. Uh -huh. Po prostu zbieżność i tak dalej. <laughs> I dlatego mi się udało od razu tam zapakować występ, bo jak napisałem uh -huh. do promotora, że jestem Polakiem i ten, to w no, super, zawsze chcieliśmy mieć polskiego komika, nie? Tak. No, to macie pierwszego. E, <laughs> <laughs> polskiego komika, nie? To, to nie ma. I, I tam miałem zrobić po polsku, ale tak troszkę odmówiłem. W sensie, że mogłem, on powiedział, czy chce? ja powiedziałem, że mógłbym, on powiedział, że może być ciężko, ja powiedziałem, to nie róbmy, rozumiesz? Mm -hmm. a, a dlatego, że po prostu, wiesz, jak już byłem w Tasmanii, to 8 miesięcy występowałem po angielsku i bałem się, że od razu, wiesz, mam wejść i zrobić godzinkę po polsku z, z materiałem, którego już tak, wiesz, trochę już nie pamiętam, trochę nie powtarzam i tak dalej, po prostu wolę to zrobić po angielsku. Tak. A propos tak. klubów komediowych prowadzonych przez Polaków, to jest jeden w Tasmanii, a drugi w Sztokholmie. Teraz tak. będziemy z Zalewem prawdopodobnie jechali, no. Aha. Już mamy dograną datę. Ale, y, aha. a w Sztokholmie to pewnie jakieś y, nowe wymiary, tak? Nie, nie. Chyba z tego, co rozumiem, najstarszy klub komediowy w Sztokholmie jest teraz prowadzony tak? przez Polkę, no. No co ty? Tak. E, Ale i... to rozumiem, że tam też regularnie po, po szwedzku występują, tak? Po szwedzku będzie? i po angielsku, no. Aha, okay. Po szwedzku po angielsku. Y, my tam mamy termin na chyba 3 czerwca, czy nawet lipca, mhm. y, bo to jest pierwsza wolna sobota. No. Więc oni już mają wszystko zabukowane, no, tak. ale znowu e, polska krew e, się połączyła i zrobimy polski stand-up w Sztokholmie. Ekstra. No. no, no dobra. To jest dobry hajsik z tego. Więc podróże się nie kończą, jak widać. Nie. nie. Nie. Nie, nie, Do Afryki w ogóle chcę w tym roku jeszcze pojechać, Aha, zrobić tak. występy w południowej Afryce. Tam też właśnie się z promotorami dogaduję, tylko tam jest o tyle słabo, bo jest słaby hajs. Tam jak gdyby można zaistnieć, jest duża cena stand-upowa, ale z tego co rozumiem, to albo musisz być przez jakąś agencję, co, mhm. co, co, co niestety no nie mam żadnej agencji, e, która by miała taką siłę. E, a jeżeli sam chcę tam pojechać, to, to może mi się uda zrobić tam już 5-6 występów, ale nawet bilet mi się nie zwróci. No tak. No, ale no sam no, po... kogoś poznam i, i wiesz, z dziewczyną chcemy pojechać. Aha. No. Fajnie. Nie, no to, to tak, podróż to, yy, to też kawałek, e, ale tylko do RPA. Nie nie chcesz nigdzie w Somalii, ani w Etiopii występować, ani... To akurat Somalii i Etiowie wymieniłeś? No nie wiem, no bo północna Afryka, no nie wiem. E... Z drugiej strony. Nie, wiesz, są Madagaskar i Bostwana i ten mały państw... Bo dużo żarcików by było o bułkach, kurwa, że... <śmierdziścia> o piratach. <śmierdziścia> o pirat. Co ma Do. wspólnego? Pirat i bułka. Nie ma ich w Somalii. Nie, są. Jedynie, że i graci są. E... No, dobra. Jeszcze muszę na tym popisać, nie? Okay, e, no i, i Madagaskar, nie? tylko że aha. okazuje się, żeby na Madagaskar pojechać, jak szukałem biletów, to są tańsze z Francji niż z Afryki. Nie latają tam samoloty. Aha. No. Nie latają tam samoloty? No w sensie nie... prywatne tylko jakieś, no tak? Jakiś, czy... Jest jakoś mega ciężko dostać się z Afryki mhm. do Madagaskaru, na Madagaskar. A dlaczego Madagaskar? W sensie, dlaczego chcesz tam jechać? Bo tam wszyscy są Żydzi i możesz dużo żartów oszyć. tak Nie, bo, bo tam są gadające zwierzątka, stare. Aha. Co? No a jak? Przekaj, nie Aha, oglądałeś... no, wszystkie dziwne rzeczy są na Madagaskarze według Polaków, tak? Bo nie mają pojęcia pewnie, co to jest za wyspa nawet. Nie, ja bo moje odwołanie było do po prostu filmu Madagaskar o zwierzątkach. Bo... To... Ja zjebałem. Znaczy oboje zjebaliśmy, bo odwołanie do filmu Madagaskar uważam, że jest... Poniżej tego programu nawet. Prawda, ale... co... tak. Zobacz, tak, jest nie. jakiś duży hejt na Madagaskar. <grym> tak, <grym> nie, możemy o wszystkim rozmawiać, ale nie, tak, nie, nie poruszajmy tego Jak tematu. Jak ktoś wiesz. to porusza, to tak. wypraszam od razu. że to jest bardzo dotkliwy temat dla Gawła. Jak zaczniesz dziewczyna ro... go rzuciła, kiedy zaprosiłem ją na Madagaskar. <grym> <grym> Jak zaczniesz robić króla Juliana, to kurwa się obrazimy i nie będę już z tą gadał. No kusisz. Gdy umiał, to bym zrobił. Umiał to w tym momencie na pewno, by poleciał. Wiem. No dobra, ale czekaj, bo chcę, chciałem jakiś luźny szkielet chociaż narzucić, tak? Bo nie wiem, o czym mamy gadać w następnym. Bo, za, bo ty zacząłeś podróż y, po. Bałkany? Tak. Nie. Dobra, to polećmy etapami. Polećmy no, etapami. Mniej więcej, albo, nie, albo od najmniej ekscytujących do najbardziej, nie wiem. No, jak wolisz. No to... <śmiech> Trzeciego dnia będziemy... o godzinie dziewiątej. <śmiech> Stopniowo będziemy budować napięcie. E... No dobra, no to. Ja podziwiłem tą podróż na, na 5-6 etapów, e, geograficznie. Czyli pierwsze to były Bałkany, tak. e, później były Indie, później południowa Wschodnia Azja, Australia i Nowa Zelandia, Ameryka Południowa, Ameryka Północna. E, więc 6 wymieniłem? Nie liczyłem, ale no, mniej więcej. Czyli zaczynając po kolei, jak gdyby chronologicznie, to pierwszy były Bałkany, e, gdzie pod względem komediowym mega mi się udało, bo, bo pierwszy występ miałem na festiwalu w Słowenii, na zamku w Julianie, gdzie masz wiesz, 500 osób i, i tam rozpierdoliłem, bo po prostu od razu mi się posypały oferty, żeby występować dalej I, i z tego występu na przykład udało mi się zorganizować trasę ze Słoweńcem i z Chorwatem i, i, i wiesz, zamieszkać, znaczy, nie wiem czy to jest sukces stand-upu, ale później jak gdyby poznałem innego komika, zrobiliśmy dwa występy, później wiesz, pojechałem do niego do rodziny, wiesz, w górach, tam z nim posiedziałem 5 dni i tak dalej. W gdyby... Słowenii? Ta, czy... no no, no, no. no. Sam jak gdyby oprócz tego, że mi super występy poszły, poznałem wszystkich komików, zrobiłem trasy i, i do każdego miejsca byłem ponownie zapraszany, więc na pewno jak gdyby w przyszłym sezonie będę chciał jak gdyby zrobić znowu Chorwację, Serbię, Słowenię, mm -hmm. te wszystkie miasta. co? No. Te wszystkie kraje tak, będę chciał ponownie a, okay. e, e, zrobić. I tam, a tam występowałeś u boku ludzi, którzy występowali w rodzimym języku, czy... Wiesz co, tam jest o tyle pojebane językowo, że w zasadzie z tego, co ja zrozumiałem, wiesz, co, chorwacki, serbski, bośniacki, to jest ten sam język. No zbliżone są, Ta. tak, tak? W sensie tam mi pokazywali, to mi zawsze bawiło, wiesz, jak masz na parce szlugów napisane nie palić, nie? Aha. To wiesz, na, w bośni masz napisane wiesz tam nie palić, i masz wiesz, C z kreseczką, tak. więc nie palić, C z kropeczką, nie palić i C z daszkiem, nie? No tak. I po prostu, wiesz, palenie zabija trzy razy w bośni. <śmiech> z innym akcentem. Ta. Eee, więc wiesz, wszyscy ci komicy oni tak naprawdę, wiesz, Chorwaci jeżdżą do Serbów Serbii do Chorwatów, Słoweńcy z tego co rozumiem, wszystkich kurwa rozumieją eee, wiesz, w Mołdawii w Macedonii, przepraszam w Macedonii nie ma aż tak rozwiniętego stand-upu ale tam też jest jeden komik, który jeździ eee, Albania jest w ogóle jakimś wrzodem na dupie całego tego regionu. <głos> <głos> A wszystkich tak. się pytałem, czy tam byli w Albanii. W ogóle nie wiem, gdzie, gdzie to jest. Aha, tak? to nie jest tak tuszkowa. Albania już nie jest jakby w ogóle. Albania to też Bałkany, to już chyba nie są. Znaczy, to, są to nie jest Jugosławia, to są Bałkany. Znasz historię Albanii? To jest jedna z najbardziej takich przypadkowych nie, nie. historii w historii. W ogóle nie. nie. E, generalnie e, jak tam. W skrócie to opowiem i pewno coś pomylę, jeżeli są historycy, to się wkurwią, że tak to opowiadam. Właśnie chciałem to tak. powiedzieć, ale, ale czekam. A, ale cała rozkmina polega na tym, że jak była tam zimna wojna i, i Albania miała być komunistyczna, i, i jak gdyby miała mieć wpływy od Rosji, tak? Tak jak no. były wszystkie, jak gdyby te Jugosławie i też jak no gdyby tutaj z tej strony to szło, to Albania powiedziała, że Rosja ma w chuju i będą już tam trzymali z Chinami. Chiny mhm. w ogóle zareagowały na to w ogóle, a gdzie jest Albania, no, ale spoko, chcą być z nami, to piątkę skleimy. <laughs> I później była opcja, że przez pięć lat ze sobą negocjowali, a w końcu Chiny powiedziały, no Albania, no kim ty jesteś w ogóle? Jesteś za daleko, i to ciężko nam jak gdyby utrzymać tą relację. Tak. No i Chiny się wypięły na Albanię i Albania w zasadzie została sama, jako mhm. taka komunistyczna jak gdyby bęklawa, która nie, nie działa z Rosją. Chiny się na nią wypięły i nikt nie wypłacał, ona tam jest. Mhm. A właśnie, nie ma jakiejś takiej... Y Lokalnej kosy jak tam, nie wiem, Australia versus Nowa Zelandia, że te kraje jakoś się nie lubią nawzajem, czy no bardziej Ey, na tle pewnie etnicznym tylko, czy regionalnym jakimś, tak? Wiesz co, na, na pewno w Jugosławii, wiesz, te kosa między Serbami i Chorwatami jest, no jest tak. mega, jakby gdyby obecna, wiesz co chodzi, bo... Ale to nie jest bardziej, że muzułmanie versus chrześcijanie, czy... czy... Też, też, bo, bo tam, to, to przecież jest były takie wewnętrzne teraz. podziały były, nie? No tam są, tam są, jest dużo aspektów się dzieli, nie? Czyli mhm. te narodowościowe, tam religijne też mają na to wpływy. E, wiesz, no pamiętaj, że wojna e, ta bałkańska, stary, ona się skończyła co? 20, 25 lat temu, nie? Czyli to jest mhm. cały czas obecne, bo, bo jak gdyby to znaczy, że twój ojciec tam umarł, nie? Czyli jak gdyby to tak. ma dalej bezpośredni wpływ na rodzinę. Um, coś, co mnie najbardziej gdyby szokowało, albo co tak mi pokazało, jak, gdyby, jak to jest świeże, to jest to, że masz, stary, masz wszystkie cmentarze tak naprawdę są w centrum miasta. Mm -hmm. chodzi, bo nie mieli gdzie chować ludzi, więc chowali ich wiesz, na, tak. na, na środku. I, I wiesz, przychodzisz tak naprawdę w tych w wielkich, wiesz, w bośni, chociażby tam w mostarze, masz mm -hmm. po prostu ogromny cmentarz w środku, wiesz, pięknego miasta i tak jak tu przychodzisz, masz wszystkie groby, wiesz, 90. coś tam 91, 92. Tak. Więc. To jest takie coś, co ty nie jesteś w stanie tego nie, nie zauważyć, mhm. bo to jest wbite w architekturze, wiesz, w, w, w, w kulach, które są wbite w ścianę od różnych wybuchów. Wiesz właśnie w tym mostarze, który, który wspomniałem, masz dalej podzielone ulice. To znaczy, wiesz, jak ja szedłem z komikiem, on mówił, na tej ulicy mieszkają Serbowie na tej Aha. ulicy mieszkają Chorwaci. Aha. I mimo tego, że to już jest, jak gdyby ten no, już nie ma z tym kosy, no to i tak, wiesz, zanim zmienisz mieszkanie, zanim ten, zanim się wszyscy przeprowadzą, to te ulice zawsze będą serbskie i chorwackie. Mhm. Um, więc tak, tak. No, jest, jest, jest bardzo ciekawy region świata. A gdzie, gdzie jest, w którym kraju z tych, co wymieniałeś, jest naj, najwięcej komików, czy Najbardziej rozwinięty ten stand-up. Słowenia na pewno jest najbardziej rozwinięta, jeżeli chodzi o. Tam jest tylko y, co 2 miliony osób mieszkających. No, jakoś Nie niewiele, tak. Tak, mhm. jest bardzo mało i jest bardzo dużo komików. W sensie, chodzi mi o. Mhm, e, tak, ratio. proporcjonalnie. proporcjonalnie. Jako, tak. I poza tym to są bardzo fajni komicy i, i jak gdyby się regularnie, wiesz, w Lubljanie się odbywają regularnie, wiesz, chyba dwa razy, na trzy razy na, na tydzień występy po 200-300 osób. E, mają festiwal, który chyba organizują. To tam byłeś na tym dużym festiwalu, Ta. tak? Czy? To mhm. I o ile dobrze pamiętam, to była już 13. edycja tego festiwalu, gdzie, Aha. wiesz, trwał on sześć dni, był w zamku i codziennie przychodziło 500-600 osób. Zresztą pokazuje no, tak. ci trochę skalę. E, w Chorwacji jest jedyny klub komediowy w całym tym regionie, taki jakby z krwi i kości. Um, tylko, że tam to też w sumie mnie zaciekawiło. Ja tam miałem występować. W Zagrebie, czy... Ja zagrałem w tym klubie komediowym. Nie, czy, czy w, w Zagre... Zagrzebiu? W Zagrzebiu. Zagrzebiu, Zagrzebiu. Zagrzebiu no. e, <tryk> tylko, że na mój występ y, bardzo mało osób przyszło. W sensie przyszło chyba już tam 20 i nawet nie zrobiliśmy tego w głównym pokoju, tylko w takim barku. To fajnie, gdybyś wszystko wyszło. Ale później rozmawiałem z tą główną osobą i się pytałem, dlaczego, y, wiesz, dlaczego tak mało osób przyszło. W sensie, skąd to się bierze, że, że Chorwacy komicy bardziej sprzedają. I u nich jak gdyby, historia była taka, że na początku tylko zagraniczni komicy sprzedawali bilety i Chorwaci tylko szli na angielskojęzycznych komików, na słoweńskich czy na coś i, i w dupie mieli chorwacki stand-up, a później Chorwaci zaczęli się wyrabiać i już teraz wszyscy mają w dupie zagraniczne. Mm -hmm. e, mm -hmm. więc, więc ja Ciekawe. niestety trafiłem na tą falę, gdzie wszyscy mieli mnie w dupie. Nie? <laughs> Fala hejtu na, na wszystkich y, kończących się na ski. Tak, e. Ta. spisek antypolski. Tej. Nie wiem, to ogóle było. Sensu, bo, e, <głos> <głos> Ile trwał ten okres, co byłeś tam w, w trasie, powiedzmy, czy, czy tej w, tym, bałkańskiej? w tej bałkańskiej części? E, załóżmy jakieś 6 tygodni, pirazy. Aha, oko. no to długo, długo. Ta. I wszędzie sensie tam stopem jeździłem, e, wiesz, spałem w bardzo dziwnych miejscach. E, tam też z moją dziewczyną byłem. E, dziewczyna do mnie dołączyła na tym etapie. Tam było 2-3 tygodnie. E, i, I później z Bałkan się przyniosłem do Turcji, że przy okazji Bułgarii zrobiłem festiwal. E, w Turcji zrobiłem jeden z takich znaczy najcięższych występów, uh -huh. bo miałem występ, gdzie było no dosłownie stary 50 stopni na sali. Znaczy jak ja, ja wyszedłem, to ja stary myślałem, że po prostu zemdleję na scenie. E, od o, razu ule. na siebie w ogóle browara też wylałem przez przypadek, więc wiesz, zachlany z browarem, uh -huh. znaczy zachlany, e, ochlapany browarem wyszedłem tak. na scenę, wiesz, nie radziłem sobie. I, I wiesz, koniec. A, tam też byłeś jeszcze, właśnie. Bo dlaczego ja wyszedłem y, taki zmęczony? Bo przede mną grało dwunastu komików, który każdy miał zrobić dwie minuty, a się okazało, że każdy zrobił 7, Aha. więc ja wyszedłem po dwóch godzinach, nie? A, no I tak. każdy opowiadał dowcip o Kutasie. <głosy> <głosy> y, y Gdybyś chciał przebić musiałbyś mieć typy o trzech kutasach na raz olbrzymich y, tak. no układających znaczy, gdy... Cię po twarzy i wtedy byłoby, <śmiech> tak. wtedy byłoby super śmiesznie. No. Tak, albo mogłem w to nie rywalizować, <śmiech> coś, albo <śmiech> mogłem po prostu o nie, czymś no powiedzieć. opowiedzieć. Po, ale... Jak, to masz inne rzeczy niż o kutasach? Ja nie mam. <śmiech> um, z Turcji później poleciałem do Indii i to jest jak gdyby, ja to liczę Aha. na kolejny etap, który był pojebany. Indie jest, jak gdyby... Ja już kilka razy użyłem takie stwierdzenia, że to nie był jak gdyby inny kraj, czy kolejny kraj, tylko to był po prostu inny świat. W sensie wszystko jest totalnie inne. Jakby sposób zachowywania się, gestykulacji, zapachy. Wszystkie, jak gdyby, twoje zmysły inaczej działają. Tak. Znaczy, ty wyjechałeś latem, tak? Czy... Nie? Ja Jaki to był w miesiąc? sierpniu, no. A w sierpniu wyjechałeś, okej. Okay. Czyli byłeś latem w, bo na Bałkanach i tak samo w to nie byłeś w najgorętszym okresie czasami w Indiach? Mogłem być, no, nie. mogłem być, ale tam wydaje mi się, że to jest trochę nawet bez różnicy. To jest no okay. wiecznie 40 tam jest zawsze, stopni, rozumiem. Ale, ale było sucho, nie? Czyli, czyli w tak. że ominęła mnie ta pora deszczowa, która tam chyba obowiązuje, ale... Obowiązuje od godziny 15 <laughs> w sierpniu, do, 1 sierpnia do, do tak. końca roku. Trzeba brać A... bądź tak. <laughs> No tak, w sensie, że tam jest taki okres, że leje po prostu deszcz ciągle, tak? Czy... Tak, eee, ale ja byłem w okresie, gdzie po prostu lało biedą. <śmiech> no z... A byłeś gdzie, na północy, na południu? Ja zrobiłem Delhi, włączałem w Delhi, później Mumbai i później do Kalkuty. Aha. I trochę źle to zrobiłem, w sensie gdybym mógł to powtórzyć, to inaczej to, to zrobił, bo ja tylko te trzy wielkie miasta zrobiłem. A Indy jednak są piękne, ale trzeba trochę wyjechać z tych miast. No tak. Wiesz, jakieś nie wiem, chociażby góry na północy, czy Goła, północ północy jest super, cokolwiek innego, czy na jakieś wsi nawet pojechać. Tak. Ale jeszcze na tym etapie byłem mocno, jak gdyby, stand-upowo nastawiony. Ja tam poznałem komika przez internet, przez jakieś tam fora i on mi zorganizował trasę, gdzie miałem, wiesz, 20 występów w 30 dni. E, więc to jak gdyby też byłem mocno stand-upowo, tam sobie radziłem. E, a po, wiesz, ja mam wizę na miesiąc, i po 25 dniach, jak bardzo mi się tam podobało, jak super polecam jeździć do Indii, to już miałem takie kurwa, muszę stąd wyjeżdżać. W jest jednak, wiesz, kurwidołek, w którym jest 40 stopni każdego dnia. Tak. Ludzie jest więcej kurde z jedną ręką niż z dwoma. Z <laughs> hardo no. Tak. Wiesz, to, to, to, ja pamiętam, że pierwszy raz, jak przechodziłem się tam, nie wiem, ulicami Delhi i po prostu wiesz, wiesz widzisz tą ilość bezdomnych, wiesz, jakieś kalectwa, wiesz, dzieci, które, kurwa, do ciebie, wiesz, to, to serce ci się kraja. Tak. A drugiego dnia to już byś wyjebał skopa temu dzieciakowi. No tak, wiesz, jasne, bo, bo, bo tak. Mo molestują cię tam o pieniądze że coś, tak, no, bo jesteś biały i... Dokładnie, no to, i, w ogóle ten motyw bycia białym w Indiach to jest, nie wiem... No serio, no ja się wskursuje... Dziwniej niż w Azji? Na, gdzieś... pewno, tak? na pewno, na pewno, na mm. pewno. W sensie ja to porównuję, że w, w, Azji... Więc... w Azji... W jest coś takiego, że oni chcą być biali. Wiesz co, że oni jak mm. gdyby mają wszystkie te, ten makijaż, żeby być bardziej białym. Ludzie w telewizji są bardziej biali niż są w rzeczywistości. Jest takie, że ja też mogę być biały. Tak. A w Indiach, jak, jest, ty, jak gdyby, ty jesteś Bogiem. Mhm. Oni nigdy nie będą biali, oni jak gdyby ten, więc jak gdyby, <laughs> oni do ciebie podchodzą i... i no, mówię ci, no traktują cię jak Boga. dosłownie jak Boga. Tak. Ale nie ma też takiego rasizmu negatywnego, w sensie, że wiesz, że do pewnych rzeczy nie masz wstępu, dostępu czy coś takiego. Mm, tak, takie, na przykład w Japonii, chociażby, czy coś, nie? Yy, czy w Korei. Wiesz, co. Nie spotkałem się z tym konkretnie, że do czegoś nie mam wstępu, ale było wiele miejsc, do których ja nie chciałem wchodzić, nie? No, ok, to no, dobra. Do, wiesz, ta... to do Kibla, który kurwa nie ma spłuczki, i stary, wiesz, się podlewasz prysznicem, czyli tak. jest ciśnienie wody takie, że to po prostu skrapa, wiesz. Nie to, że idzie do przodu, tylko po prostu krople z tego zlatują i masz się tym podcierać, co też musiałem, kurwa. E, więc wiesz tego, tego, wiesz, tego typu miejsca, gdzie biały nie chce wchodzić, na pewno istnieją w windach. Czy są miejsca, w których nie może wchodzić? E, no nie wiem, pewno istnieją, ale tak. nieszczególnie. Nie, tak, nie, tra nie trafiłeś na to. No. Robiłeś sobie badania jakieś po tej podróży? Nie, takie okresowe? Nie, nie, nie. Nie, nie masz, nie nie masz mam odwagi. Czuję się <laughs> zdrowy. Jestem zdrowy. <laughs> tak. um. No dobra. E, ale to tak, to też długo byłeś tam, ale ja nie wiem, czy ja bym tam tydzień wytrzymał. E, właśnie ze względu. Właśnie, ja znając twoją osobowość, myślę, że byś tam dwóch godzin wytrzymał. <laughs> <laughs> tak. Nie, właśnie to jest coś, co mnie tak przed, zdecydowanie Bardziej wybiórczą chyba teraz podchodził do podróży niż, niż kiedyś, nie? Już Teraz mi tak nie zależy, już nie chcę spać na podłodze za bardzo, czy coś w tym stylu, nie? Dokładnie. I to, ale jeśli chodzi właśnie o poziom. Higieny w Indiach mnie tak trochę takie mam złe skojarzenie. Zresztą, nie? Ty, wiesz, Zależy możesz... na pewno, oczywiście, gdzie jesteś. Dokładnie, tak? no, Ale... no, możesz zrobić białą podróż po Indiach, nie? tylko że tak naprawdę no. wtedy nie będziesz w Indiach. Wiesz co chodzi, bo no tak, bo tak. pojedziesz do najlepszego hotelu i, i, i super, wiesz i tak będziesz płacił w chuj, bo jak masz białe ceny wtedy. I, I nie ma różnicy, czy jesteś w Indiach, czy w Egipcie wtedy. Nie? Mhm. A Indie, takie wiesz, rzeczywiste, to jest te, te Young Man's Game. Jeśli yeah. tam będziesz trochę starszym, to, to raczej by nie dał yeah. radę. Yeah. No, to był jedyny w ogóle w Indiach miałem jedyny moment całej tej podróży, gdzie miałem totalną załamkę. Tak mm -hmm. że po prostu nie dawałem sobie rady, jak wiesz, wyszedłem z tych pociągów i, i ta jakby wizja twojego pociągu indyjskiego, który jest zakodowany w polskiej głowie, czyli wiesz, że wchodzisz, tam są trzy krowy, kurwa 20 osób, wiesz, jak Juliama TV ma tylko, że wszystko w jednym wagonie, mm -hmm. no to dosłownie jest tak, nie? I, I wiesz, ja takim pociągiem miałem dojechać już do jakiegoś tam monumentu, już nie pamiętam co to było. wysiadłem, ktoś mnie zaczął dotykać, ktoś inny mnie zaczął, wiesz, molestować, inna osoba zaczęła na mnie krzyczeć, ja chciałem uciec, kurwa, ale nie mogłem przejść przez ulicę, bo nie wiedziałem, jak się przychodzi. Wiesz, nagle dzieciaki do mnie zaczęły podchodzić, ja po prostu już miałem takie, wiesz, przeszklone oczy, kurzu i po prostu spierdalać stąd, po prostu wyjdźcie, odejdźcie ode mnie, stare, w końcu wsiadłem do jakiejś taksówki, zapłaciłem 10 razy więcej i po prostu powiedziałem, żeby jechał, żeby po prostu spierdalał stąd, jest oh, eee, Więc tak, to był, i wiesz, i praktycznie łzami w oczach, nie? W sensie, tak. jak wsiadłem do tej taksówki, nie, kurwa, zabierz, więc no zabierz, więc do Warszawy jedziemy, nie? <laughs> um, no. Mm -hmm. Tyle. <laughs> no Czyli nie wracasz tam raczej. Chciałbym Albowy tam wrócić, nie, chciałbym... Konkretem... I, i, i, i, chciałbym wrócić, tylko, że może już nie do takich wielkich miast, nie? Tylko to, tak. co powiedziałem, żeby w góry naturę i, i, i to zobaczyć to... bardziej, nie? A nie jest tak, że na wsi jest jeszcze większa bieda niż w mieście? Czy może e... trochę inna jednak kultura? Myślę, że tak. Myślę, że, że, że tak, ale, ale jest to coś innego. Tak. Albo nie wiem, może, może to jest to samo i jeszcze gorzej, no. <laughs> może może, no może tak, no nie ma pewnie tyle ludzi na jednym metrze kwadratowym, tak, ale... E, e, no. No ja wiem, że wiesz, natura, teraz zacząłem oglądać te, gdybym już oglądałeś, te planetę Ziemię, e, Dehida, e, Nie, adeboro. chyba, ty, może kiedyś widziałem jeden odcinek, bardziej to e, podwodne oglądałem, ale nie, Aha. nie widziałem. No to jest stare, koniecznie obejrzeć sobie, bo jest drugi sezon, e, gdzie masz, wiesz, najnowszą technologię i właśnie robią Aha. zdjęcia ze wszystkimi zwierzętom na świecie. To jest mnóstwo zdjęć właśnie z Indii, które są przepiękne, tak. wiesz, gór. Nie wiem, w ogóle to też mega ciekawe, zupełnie nie na temat, ale wiesz, gdzie teraz jest największe skupisko dzikich e, Leopard, czyli, czyli eee, gepard, Lampartów Lampartów. Chyba tak. Lamparty, ale lampa lamparty są kropkowane? Tak. Tak, no to lampartów. Wiesz, tak mi... jest największe yy, skupisko dzikich lampartów teraz na świecie? No nie, zaraz się dowiem. No, w Mumbai'u. Aha. W Mumbai. U. Czyli Mumbai, jest jeden odcinek właśnie w tej serii a propos miast. Tak. I że dzikie zwierzęta zaczynają jak gdyby... Yy, przystosowywać się do miasta. Aha, tak. I przez to, że masz wiesz, tam kurwa tyle tych takich wiesz, domowych zwierząt w stylu świnie, które sobie po prostu chodzą tam dookoła, krowy i tak dalej, to e, lamparty nauczyły się na to polować. Aha. I, i zwierzęka, który prawie był wymarły, bo już tam nie mógł, wiesz, w tych górach i tak dalej, przeszedł do miasta i teraz kurwa rządzi miastem. Aha. I wiesz, w maju chyba e, do roku ginie z 30 osób od zabójstw e, lamparskich. Tak? No. <laughs> Jak kim na komisariacie są takie line-upy że ustawione Lamparty, jeden w berecie, drugi w, z papierosem. I który to był? To numer pięć. I taki jeden Lampart policjant, nie? Tak. Zawsze wkurwiony. Ta. Na swoich. No to ciekawe, ale on, przecież one chyba nie atakują ludzi za bardzo. Nie atakują no, ludzi, że... ale y, przystosują się do miast, do, do życia w mieście. Tak, jest... Dźwięki i tak dalej się uh -huh. inaczej zachowują niż na, no tak. na takiej dzikości, jak my sobie to wyobrażamy. No jasne. Ale centralnie, jeżeli y, masz czas obejrzeć godzinę, to obejrzyj sobie godzinę y, David Attenborough, planeta Ziemia o środowisku miast i, i jak dzikie zwierzęta się do niego przystosowały. Tak, to, jest ciekawe. to ciekawe, obejrzę sobie. A to, ale już drugi sezon, to oni zrobili to jakoś chyba dużo później niż ten pierwszy, tak? Tak, Bo to tak. Było jakiś pierwszy sezon wyszedł 15 lat temu no właśnie, e, i teraz zrobili drugi, ponieważ A. po prostu technologia poszła do no tak. przodu, że jak gdyby mogą zrobić rzeczy, których nie mogli 15 lat temu. Każdy ma po 10 dronów i bardzo łatwo można... No. Ja, ja niedawno sobie jakoś te, te, głupie jestem, ale uświadomiłem to sobie, by zawsze... Jak widziałem takie, a na przykład w jakichś teledyskach, bo wiadomo, że teledyski nie są zbyt drogie jednak zazwyczaj. I wiesz, ładne ujęcia z góry, ja myślę sobie, co nie kurwa, helikopter wynajeli czy coś? Jak się, jeszcze to takie super stabilne jest i dopiero po pewnym czasie się a no tak, kurwa, za 100 dolarów możesz mieć drona przecież, albo całą drużynę. A po takich lokalnych kolorytów miałeś takie spotkania z, nie wiem właściwie jakich nazwać, z cyganami, powiedzmy, w, y, na Bałkanach? Jakiś taki spotkałeś takich klasycznych y, Takiś, cyganów? takich i tak dalej, o to Ci chodzi, Nie, czy... no, na przykład, no nie wiem, bo nie, nie, nie kręciłeś się pewnie z, po wsi za bardzo, tak? No. Ale byłeś w jakichś mniejszych miejscach, tak. taki, taki typ, co ma tam trzy złote zęby i białego Mercedesa. A, w ten i, sposób. I, I trzyma na przykład w nim kury zamiast. <laughs> <laughs> wiesz, no, e... nie, nie było takiego klimatu. Co, i, pierwsza osoba, która mi się przydała. Stereotypowy kusturica, taki, wiesz. Pierwsza osoba, która mi się przypomina, w sumie już dwie, to e, w Macedonii e, jechałem właśnie z takimi, na stopie byłem, jechałem z takimi, ale to nie wiem, czy to jest do końca to, o czym mówimy, ale jechałem z, no zipa, z zipami, wiesz co, wchodzę do samochodu, a jeden ma wytatuowaną łezkę pod okiem. Mhm. Ja, wiesz, kurde, nie to, że w więzieniu byłem, ale grypserki trochę znam, nie? No. Tak. No. <gryst water> to może różne rzeczy chyba znaczyć, ale tak, no. I, tak. I, wiesz, nie jesteś pewien, co nie jest dobre. A, a wygląd jest dokładnie taki, czyli wiesz, łańcuszek, taka, wiesz, wife beater, taki biały i tak dalej, wiesz, tak. szelesty na na, na, na, na nogach, do tego, wiesz, białe Air Maxy już takie, wiesz, wypolerowane i tak dalej, tak. gotowe do użytku. Z nim jest jeszcze, gdyby, jego ziomek, który ma taką, wiesz, czeczeńską fryzurę na garnek, wiesz, to, zoi, i też to jak gdyby, łańcuszek. I pierwsza rozmowa w samochodzie, ja taki, wiesz, zaniepokojony tym jestem, ale no, wiadomo, chłopaki miłe podwieźli mnie. Pogadamy mhm. sumie, nie? I, no, I pierwsza rozmowa jest, hej, była coś w stylu, ta, lubisz narkotyki? Piaza <grym grym> gajka. Ja tak, no. Ja no. tam, wiesz, no, koledzy marihuanę palą, nie? Coś takiego, bo tak wiesz że mhm. no to luz, luz. A broń masz? Wiesz, dosłownie pierwsze, broń, narkotyki, i później, e, a propos, że policja jest chujowa, mhm. no, więc jak już e, wiesz, trzy razy tak było, to wiedziałem, <laughs> <laughs> to wiedziałem że się skumamy. E, a druga to był e, koleś, który prowadził hostel w Macedonii, który był jednym z najśmieszniejszych ludzi, jaki poznałem podczas całej podróży, tylko że nigdy nie wiedział, dlaczego jest śmieszny. Mhm. Wiesz, co, ale miał cały czas, był takim, e, wiesz, taki postury był, taki duży koleś, wiesz, z taką... Z taką Taką, jak patrzyłeś na jego rękę, to nie wiedziałeś, czy jest gruba, czy umieśniona. Okay. E, I on zawsze, jak gdyby, wpierdolły takie, takie mega seksistowskie teksty, uh -huh. ale z takie One już były tak seksistowskie, że były śmieszne. Że coś, że i, I laski się z tego śmiały i tak dalej. To co, chłopaki, idziemy potańczyć, a wy dziewczyny, no posiedzicie, nie? <grytyskowe> takie tak, tak? Tak, tak, tak. I, I ja do dzisiaj nie wiem, czy on, wiesz, czy on grał tą postać, czy był taki wiesz, że czy, ten, czy po prostu nią był. Czy jak jest sam, to też tak do tam. siebie gada, tak? <laughs> po Indiach pojechałeś gdzie? Do... Południowa, wschodnia Azja. Tak. I tam miałem. Um, od razu po Indiach pojechałem do Tajlandii, nie? Co żałuję bardzo, bo, bo chciałem zrobić Laos i Birmę, i to by miał być ten okres przed Tajlandią, gdzie miałbym to niby zrobić, Aha. ale zdecydowałem się, że potrzebuję alkoholu, i pojechałem na Wyspy Tańskie. Bo po, po miesiącu w Indiach już miałem takie, że kurwa muszę coś się wyimprezować, coś ten. Bo w Indiach oczywiście. Marcie, kończę już temat Indii, że tam praktycznie w ogóle alkoholu nie piłem, nie? E, Aha. Bo tam nie ma kultury picia alkoholu. Jest bardzo drogie. E, w zasadzie e, to, no, nie, jest bez sensu pić tam alkohol. Aha. Nie o to w tym chodzi. Za to dużo marihuany paliłem. E, Wyślę w ogóle te stare gibony, kosztują w, w Mumbaju? Gram? No, hmm. weź zgadnij czy wiesz co, ja nie wiem, nawet jaki tam jest kurs, że tak powiem, w sensie, e, ile kosztuje picie? E, w sensie... W, no, nie w, wiem, kola, no, no, nie, kola jest pewnie droga, tak? Nie, ko ale, e, kola e, jest taka, kola będzie po dwa zeta, załóżmy, P puszka coli będzie ta, za złotówka. Tak, w przeliczeniu? Tak, tak no. Aha. no dobra, no to gram, no to pewnie kosztuje 5 złotych w takim razie. Sary, jest, kosztuje 50 groszy. Aha, no. bo rośnie wszędzie tak, po prostu, Tak. tak? I jest sprzedawany wszędzie, jest też pozwolenie na to. Jak ja byłem z takim komikiem, wiesz, który miał w miarę stricte rodziców i, i mieszkałem tylko niego w pokoju, coś tam ten. St stricte więc... rodziców, miał Sury, surowych surowych rodziców surowych rodziców, tak? tak. Stricte miał rodziców, niby nie miał, ale ma... nie, on stricte. Niektórzy tak. nie mają. No do adoptowany był, ale stricte to miał <laughs> tak. Eee, o Jezu, ale fatalna pomyłka. Dobra, nieważne. Eee, w każdym razie on palił sobie gibony w pokoju. Uh -huh. I ja miałem takie, stary, masz surowych rodziców? Nie, gdyby, nie boisz się, że gibony? Będziesz w pokoju czy tak. coś? Ja mówię, nie, stary gibony na ludzie. Gdybym był mnie z rowarem złapali. Uh -huh. Tak? Ja mówię, tak uh -huh. To, to takie, no to zupełnie inaczej niż moja. Śmiesznie, tak, <na odwrot. śmieszne> no, odwrót. Więc w Tajlandii, i Tajlandii miałem trzy tygodnie po, po tych, wiesz, 20 występach w Indiach, gdzie już byłem, jak gdyby trochę przytłoczony tą, uh -huh. gdyby... A, przepraszam, Indii. jeszcze jedno pytanie ci. Uh -huh. Przerywam, ale chciałem ci ostatnie chyba pytanie zadać na temat tych indii. mówię, że tam sporo było tych komików mhm. i oni, czy występują właśnie takim hybrydowym angielskim, tak? Tak. Jest tak, niby po angielsku, niby lokalnym jakimś Star, językiem, tak? To jest tak? mega śmieszne, bo, bo tam jest opcja taka, że premis jest po angielsku najczęściej Aha, tak. i to zarówno w Delhi, w Mumbai w Kalkucie, a później punchline jest po Punjabi. Aha. Co jest w ogóle jakimś, wiesz, jak ty tego słuchasz i masz takie, wiesz, że koleś już tam fajnie mówi, a propos sklepów i tak dalej, i nagle dochodzi do punchline'u, gdzie mówi, a up -up da, i wszyscy <laughs> mają bekę, i ty takie, co on, kurwa, zrobił, co, co, co, co tu się miało wydarzyć, uh -huh. takie jest styl opowiadania, nie wiem, gadałem z komikami, dlaczego tak jest, dlaczego nie robiłem punchline'u w po angielsku, oni mówią, no bo po prostu ludzie się bardziej śmieją, jak są po mm -hmm. i wydaje mi się, że to już jest taka kultura, która już się tam tak była że... ten Ciekawe. A poza tym no wiesz, tak... sam w Indiach mało osób sobie z tego zdaje sprawę, ale tam jest wiesz, 100 języków na kraj. No wiesz, tak. noś, i, i, I ludzie z północy nie umieją się dogadać z ludźmi z południa. Tak. Dopiero wiesz, angielski jakby to wszystko ujednolicił. Mhm. Wiesz, jak masz wybory i, i wiesz, wpisujesz sobie na kartce swojego kandydata, to kartka jest po angielsku. Mimo mhm. tego, że tylko 50% społeczeństwa mówi po angielsku. Mhm. Więc, e, więc masz bardzo duże problemy wiesz, kulturowe, językowe tak. wewnątrz kraju. Tak. Um, no. No dobra. No ja zamykamy rozdział Indie. Okej, okay, przerwałem nie, Ci. Nie, luźno, luźno. luźno. Po, y, y, y, pojechałeś do Tajlandii. No. I... W Tajlandii y, pierwszy Poleciałeś, raz... Poleciałeś, rozumiem, tak? Nie, że jakimś osiołkiem tam Nie, poleciałem tam z Kalkuty, tam w miarę tanio było. Chyba mhm. też pamiętam, że tam chyba z 15 godzin leciałem, bo, bo od razu chciałem się na wyspę dostać. Mhm. E, ale y, tam po raz pierwszy, nie ostatni niestety, źle przeliczyłem kurs. Bo leciałem mhm. z hinduskimi mimi monetami i nie pomyliłem, nie myślałem, że jest taniej, było drożej i wszystkim stawiałem drinę, więc w, w, w pierwsze dwa dni w Tajlandii z, wydałem z 500 euro, o co jest stylu, no, e, i... i... W, w Bangkoku czy... Nie, na wyspach, od razu na wyspie. Na, a, na wyspie, sorry, I, to mówię. Na Kopipi, z, zrobiłem 5-6 wysp Aha. łącznie które były przepiękne i, i, i to jest super jak gdyby cel na wakacje i świetne, ale ja tam za długo spędziłem. Tak. W sensie już takim miałem, byłem w takiej bańce, wreszcie co uh -huh. Codziennie klałem, codziennie jak gdyby poznawałem nowych ludzi, którzy tak naprawdę byli tą samą osobą. Tak. W jak już poznajesz, jak już jesteś w tym miejscu, gdzie wszyscy jak gdyby... Wszyscy są tam w tym w podobnym celu. Dokładnie. Tak, wszyscy, tak, i... no, wszyscy są tym takim e, 19 dziewiętnastoletnim Anglikiem, który zrobił maturę i teraz przyjechał tu z ziomkami. Aha, aha. I nieważne, czy jest Holendrem, czy, czy, czy jest starszy, czy młodszy, tylko to jest to jest ta osoba. No, tak. e, I wiesz, i z ręką na sercu ja też nią byłem. Jak <grym>, tak. Wiesz, ja no, tak. Ale oni przyjechali się przede wszystkim, by tam wyszło mieć ta, tak. Nie? Tak. Chlać i, tak. I, i to wszystko. Więc e, tam było, wiesz, no fajnie, gdyby tam parę osób poznałem, parę osób, wiesz, się, się potańczyło, ale, ale za długo tam byłem. Mhm. I później znowu, jak gdyby wbiłem się w motyw stand-upowy i, i miałem występy w Tajlandii, w Kambodży, w Wietnamie. Malezji, Singapurze, Indonezji. Aha, wow. A w Tajlandii chociażby to tam obcokrajowcy pewnie organizują te stand-upy, tak? tak głównie, no, czy... no, no, no. W Tajlandii akurat jest tak, że tam jest bardzo silnie silna grupa ekspatowa. Tak. I, I faktycznie na występy przychodzą głównie ekspaci. Ale to... Czyli głównie Anglicy, tak? Czy nie, nie Anglicy, Amerykanie, Aha. ekspat to są po prostu angielskojęzyczni imigranci. Tak? To no bo jest... tylko oni tak na siebie no. mówią tak naprawdę. W sensie Anglicy i Amerykanie ty, używają tego określenia, nie wiem kto jeszcze. Um, no, tak naprawdę to są imigranci, ale dobra, niech będzie. <laughs> wy, wiesz, w Kambodży, ponieważ jest mniejsze to środowisko, e, chociaż też istnieje, to jest to wymieszane. Mhm. E, a na przykład już w takiej Malezji, gdzie jest najdłużej istniejąca scena stand-upowa, masz super publiczność, bo jest połowa jak gdyby, ekspatów, a połowa lokalnych ludzi. Uh -huh. I to jest, jak jest fajnie wymieszane, jak jest kultura tego i tam jest klub komediowy, który tam istnieje nie wiem od 3-4 lat, I masz naprawdę zajebistego komika, który to prowadzi. Jednego z lepszych, których widziałem. Taki, który jak go widzisz, to myślisz sobie, dlaczego nie jest bardziej sławny, uh -huh. a później go poznajesz i mówisz, dlatego. <laughs> okay. ja mówię, jest, po prostu jest szalony. <laughs> um... I, I, wiesz, on prowadzi super tą scenę i tam występują, wiesz, najlepsi komicy z całego świata, tak naprawdę przyjeżdżają do niego, mm -hmm. wiesz, z Comedy Cellar'u, właśnie z Nowego Jorku, z, wiesz, z, z, z Anglii, z, z Kanady, z Ameryki, tak? z Australii. W, w Kambodży czy w... Ten, to, już w A, to jest w Malezji, to jest w Malezji, aczkolwiek ten koleś, on się nazywa Jonathan Atherton, on jest ojcem chrzestnym stand-upów w całej Azji i mm -hmm. on jest australijskim komikiem, który tam od 10 lat działa na tych scenach i z, z jednego kraju, jeżeli do drugiego otwiera tam scenę, wychowuje swoich e, podwładnych, którzy później prowadzą te sceny i on tak. idzie na następnego miejsca. E, no, no. Franczyzę taką samą. ma franczyzę, tak. tak. Tylko y, y, kwestia, czy on wyjeżdża, czy go wypierdalają, też jest dyskusyjna. <dyskusyjna. No, to jest koleś, który na no, go poznałem, mieliśmy trasę po Wietnamie razem, ja tam pojechałem na jego support, no to on w pewnym momencie na przykład mówi, że on kurwa nie wsiada do samolotu. On mówi dlaczego stary, przecież mamy wysep, on mówi no, bo nie będę stał w kolejce. A przy okazji jest nakurwiony alkoholem, Weź uh -huh. tam wódę mu wyjęli, a on mówi, że wrzuci do śmietnika i przy mnie robi akcję taką, że wiesz, że otwiera śmietnik, uderza butelką o śmietnik i później po prostu wkłada do torby, nie, uh -huh. ja mam takie, kurwa, no jak oni to zobaczą, to mnie też wypierdolą, stary, no, więc za butelkę wody chcesz jak gdyby przemycać, tak. jak gdyby jak ci powiedzieli, że masz ją wyjąć, mówię, dobra, luźno, luźno, luźno, przechodzi za róg, w ogóle na hejnał ją wypił, Przychodzi, później się, wiesz, bawi z jakimiś dziećmi, coś mam takie, opuść to dziecko, stary, jesteś najebany, to jest straszne co się tu dzieje, nie? Uh -huh. a tam Wszyscy, o, biały człowiek bawi się z moim dzieckiem, nie? Mam taki ktoś biały degenerata, to jest kurwa na gorszy typ osoby, ja bym go nie przysił, wiesz, nawet na, na metr do mojego dziecka. Tak. E, wiesz, jak byliśmy w Wietnamie, to, to starącał wszystkie kurwy z imienia. Aha. Znaczy, to mówimy o takim... Po znajomości, tak. co, co tam u brata, nie? Tak. <laughs> więc, e, więc totalny degenerata, ale świetny komik i bardzo i mi pomógł podczas Aha. mojej podróży. Więc... To rzeczywiście ma sporą e, siatkę jakoś tak z znajomości, chyba tak skoro nie sądziłem, że tyle różnych krajów można jakby objąć tam, wiesz... No, myślać. wiesz, pamiętaj, że ci... W sensie w Azji jest... Wiesz, nawet jeżeli to jest 10%, ale jest 10%, który świetnie mówi po angielsku. Mhm. To jest w chuj. To jest po prostu... Dużo da, ludzi w sensie, tak? Tak, no, mhm. e, Więc wiesz, komicy z Hongkongu, właśnie to, co powiedziałem, wiesz, do Singapuru, do Malezji, mhm. e, wiesz, ten Wietnam też jest tam połączony, Kambodża i tak dalej. Więc ci komicy się wszyscy jak gdyby znają i masz... O inaczej powiem. Fora, tak jak mamy komicy w Polsce, czy coś w tym stylu, mhm. tam nie ma fora do końca komicy w Wietnamie, tylko komicy w Azji. Mhm. Rozumiesz? I, I to tworzy, że ta scena jest jak gdyby połączona. Filipiny są mega rozwinięte pod względem stand-upu. Tak? Ta. Hmm. Singapur, Malezja i Hongkong. To są te takie cztery przodujące i później jest... I po angielsku wokół. wszędzie? Ta, tak, no, mhm. no, Oczywiście też w lokalnych językach, yes. ale bardzo, bardzo często po angielsku i bardzo często ten angielski jest lepiej przyjmowany. Mhm. Bo, bo jak oni sami mi to tłumaczyli, nie wiem ile w tym jest prawdy, że, że azjatycki jest bardziej um, ocenzurowane i, i oni używali takiego tak mi to opowiadali, że jak mówią po angielsku o seksie, to czują się z tym ok, ja. ale jak mówią na przykład po malezyjsku o seksie, to coś jest nie tak, w mm -hmm. sensie nie mówi się po prostu w tym języku o seksie tak, tak? nie ma takich tak. nawet Czy... wzorców takich, nikt nie mówi czegoś tak. tam że publiczność jakoś dziwnie reaguje, że, mhm. że, że oni, wiesz, brakuje tych słów takich, mhm. które by, by uchwyciły esencję jak gdyby, tego, co chcesz powiedzieć, a nie po prostu, że mówisz, że, wiesz, słowo seks, i wszyscy, uuu, wiesz, sądzi. I z, czyli co, czyli ten etap był południowo-wschodnia Azja, gdzie, gdzie super mi się udało, wszystko było fajnie. Wszędzie, to... wszędzie, gdzie jeździłeś, z tego, co tam przynajmniej widziałem, starałeś się opowiadać... Rzeczy jakieś lokalne, tak? tak? Znaczy, swoje doświadczenia z podróży czy obserwacje, tak? No, I... cały motyw polegał na tym, że zawsze robię jakby swój 60-minutowy spektakl, który się, wiadomo, zmieniał, ale szkielet zawsze pozostawał ten sam. Uh -huh. I zawsze w, o danym kraju robiłem, tam 5 minut zawsze okay. napisać. Czasem Ej. było gorzej. Jestem pierwszą osobą, by powiedzieć, że niektóre te dowcipy były bardzo złe. Uh -huh. Niektóre były lepsze, niektóre już były tak pisane. Ja w pewnym sensie nauczyłem się pisać dowcipy lokalne, czyli takie, które wiesz, po prostu śmieszną publiczność, która przyjdzie na to. Tak. Bo będą, jak gdyby widzieli, że to jest osoba zewnętrzna, która o tym mówi i ty, jak gdyby, porusisz kilka stereotypów mhm. i, i, jak gdyby, będzie turbo beka i wszyscy będą zadowoleni. A, ale w internecie to nie zawsze wychodziło, nie? Jak to się oglądało, to, to nie było takiego czegoś, że to mnie śmieszy. Bo, tak. bo, bo, i, i, I szczerze, to też było ciekawe dla mnie, nie? Bo ja nie wiedziałem, że tak to będzie wychodziło. Chodzi się o to, że, że to Chodzi nagranie mi... nie odwzorowuje ta. tego, no oczywiście, ta. tak, tego co tam. No atmosfery przede wszystkim, tak? Jakby. No. Czyli, no, czyli ta Azja, jeżeli już ją mam tak podsumować, komediowo była bardzo dobrze, mi wszystkie wystąpienia bardzo dobrze poszły, finansowo też jak gdyby mi się tam dobrze radziło, mhm. ale w gruncie rzeczy, no nie był kontynent, w którym się zakochałem. W sensie jednak, jak gdyby ta ilość osób i, i ten taki motłoch i to wszystko jak gdyby istnieje, i, i jest, jest ogromna różnica kulturowa, jeżeli chodzi o to, że ciężko jest tak naprawdę być częścią tych społeczeństw, mhm. bo jesteś biały. Rozumiesz, że nawet jeżeli ty nie czujesz się, bo wiadomo, że ja się nie czuję, że jestem biały, jestem lepszy, ale przez to, że jestem biały, to jak gdyby ludzie inaczej ze mną rozmawiają, tak. e, nigdy nie, nie, nie odkryjesz. Jak gdyby nie usiądziesz sobie z lokalnym typem i zajarasz sobie szluga i pogadasz sobie o, o dupach, tak. rozumiesz? Bo, bo po prostu zawsze koleś będzie jak gdyby się, jestem biały, zbiałem, zróbmy zdjęcie, nie? Aha. Więc um, nie dla... Trochę tak, sobie... we... Zawsze we wszystkich tych krajach, co wymieniłeś, tak jest? Jest jakaś. W jakimś Ja, stopniu, dom, tak? ja mówię, też, o, generalizuję mocno. Tak. Bo na pewno się zdarzą osoby, które takie nie są i zdarzyły mi się, wiesz. Środowisko komediowe w tych wszystkich miastach było super, nie? Tak. I przyjmowało mnie jako równego i tak dalej. Ale na ulicy tak. Mhm. Na ulicy wszędzie w tych krajach, tak. No i co, a później jest Australia, Nowa Zelandia, gdzie były po prostu festiwale komediowe cały czas. Czyli ja zrobiłem w Australii 5 miesięcy festiwali, gdzie wiesz, były okresy, gdzie w nie wiem, tygodnia wystąpiłem z 30 razy, nie? I, i tam faktycznie wiesz, pod względem komediowym się rozwiniałem jak nigdy dotąd i, i wiesz, zacząłem Australia dla mnie była tym, takim momentem, że zacząłem inaczej trochę patrzeć na komedię mm -hmm. że zacząłem widzieć jakieś rzeczy, które ja robię, wcześniej jak mówiłem coś śmiesznego, to spoko gdyby, ale nie wiedziałem co robię mm -hmm. co, nie wiedziałem dlaczego ten temat jest ciekawy, czy dlaczego tak. to jest to dlaczego to jest tamto, i w Australii zacząłem to wszystko rozumieć, mm -hmm. I, i myślę, że po Australii stałem się zdecydowanie lepszym komikiem jako po prostu... Mam więcej narzędzi teraz w swoim pudełeczku. Tak. Um, ale sam kraj był bardzo nudny. W sensie masz jest bardzo policyjna Australa. Znaczy, nie, nie, nie byłeś, nie? Nie, nie, w Australii nie. Ale czekaj, ale wracając do tego, co hmm? po, powiedziałeś na chwilę, to y, jak zdobyłeś tą wiedzę? Po prostu przez tą ilość występów przez... i w końcu doświadczenie, czy obserwując innych... E, oba, czyli oba, na jasne. pewno obserwując innych na żywo się uczysz w chuj, no tak. e, bo, bo widzisz, wiesz, też ja występowałem z komikami po parę razy mhm. I, i też jest bardzo ciekawe, wiesz, bo ja mam tą iluzję, że pierwszy raz widzę komika i mówię, kurwa, ale jest niesamowity, wiesz, w ogóle, kurde, jak on to robi, tylko go za drugim, trzecim razem masz, mówisz, czekaj, on tutaj tak naprawdę stosuje, wiesz, e, odpowiednie pytanie, żeby dostać odpowiednią odpowiedź tak. I to wszystko, wiesz, łami mi się ta iluzja. Co jest fajne, bo, bo mam kolejne narzędzie, ale tak. tracę trochę tej magii. Tak, mi? no za pierwszym razem mniej krytycznie tak. możesz popatrzeć, nie? Czy tak, nie, nie analizujesz tego tak bardzo, tak? No, to tak. Mówię, że... no hmm. i wiesz, na przykład rozmawiałem z takim komikiem, on się nazywa Ben Darso. Ehm, świetny komik, wiesz, on, na pewno sp spróbowałem go wyszukać na YouTubie, nie ma zbyt wielu, nie ma jak internetowej prezencji, ale byłem na jego pierwszym występie. I on, stary, no po prostu z crowdwork, jaki robił i, i, wiesz, jego sympatyczna aura na scenie była, no nie do przebicia. Po prostu, i wiesz, i improwizował i tak dalej. I, wiesz, mi szczena opadała, jak on, wiesz, tak szybko wymyślał różne teksty i tak dalej. I, tak. i, i potrafił zareagować. I, I z nim, jak gdyby się dosyć skumplowałem i on mi dał, wiesz, no, mnóstwo zajebistych rad. Na mm -hmm. przykład do tego podejścia, nie wiem, czy czy już o tym rozmawialiśmy prywatnie, ale, wiesz, jak ja jestem na scenie, albo wcześniej przynajmniej, mocno tak było, że jak ktoś mnie heklował, to ja y, bałem się tego. Mhm. To znaczy bałem się tego, że będzie uwaga skupiona na nim i od razu miałem takie coś, że muszę go pocisnąć, musi być jak gdyby z powrotem ludzie się na mnie patrzeć, nie mogę pozwolić na to, żeby jak gdyby y, się rozproszyło to wszystko i, i że zaraz ja przegram heckling i tak, tak dalej. I wiesz, i mimo wszystko, że chciałem być śmieszny, to byłem bardzo defensywny. Tak. Prostu, i, i, I nie pozwalałem na to, żeby tutaj się coś działo w tej widowni. Nie? Mhm. A, a widziałem tego Bena właśnie y, Narsoła, który w momencie, kiedy coś się działo na scenie, na widowni, on bardzo często zadawał pytanie, wiesz, why? W jakiś tam, wie, why, why, why did you do that, man? Why mm -hmm. did you think that's gonna be funny? Why, what, what's happening here, wiesz i, i, I w ogóle zaczynało się dziać coś na widowni, co po prostu wiedziałeś, że to jest pierwszy raz, wiesz, że to jest coś unikatowego. Bo on teraz się wywiązuje rozmowa, która dwu trzyminutowa minutowa, która niekoniecznie nawet jest śmieszna. Mm -hmm. Wiesz, po prostu napięcie rośnie. Masz tak. napięcie, że dokąd to prowadzi, że tutaj coś się dzieje i tak dalej. I bardzo często on w ogóle, wiesz, nawet nie kończył tego jakimś super mega dowcipem. Wiesz mm -hmm. co, tylko, wiesz, kończył uśmiechem, wiesz, jakbyś tam swoje coś tam zrobił i, i kurde, wiesz, no super, jak gdyby masz rozładowanie tak. napięcia, świetnie w ogóle, jak gdyby wszyscy na to reagują. Tak, Czyli, tak. wiesz, samo Czyli... zrozumienie to, że... Yy, Wiesz, to jest bardzo proste powiedzieć, że pracujesz z widownią i widownia ty jest jednością. Każdy komik, wiesz, nawet początkujący, to powie, no ja tu pracuję z widownią i tak dalej. Mhm. No, ale wiesz, tak naprawdę zrozumieć, o co w tym chodzi i, i, i mieć świadomość tego, że jak coś wyjdzie na publiczności, to że to tak naprawdę może być na twoją korzyść. Wiadomo, mówimy o, o ogólnych przypadkach, są skrajne, gdzie musisz kogoś wypierdolić z widowni i nie, nie poradzisz, tak. ale w bardzo wielu przypadkach to wszystko, co się dzieje może ci pomóc mhm. I, i jeżeli to dobrze ograsz, jeżeli masz dobre do tego nastawienie, właśnie, że, że nie chcesz pocisnąć, tylko mówisz why, e, to ma super efekt na, na spektakl. Tak. E, czy wiesz, czy chociażby taka malutka rzecz, którą ci nauczyłem, e, jak masz komików, e, którzy wchodzą na scenę, którzy robią coś takiego, że mają mikrofon w statywie, i zaczynają jakiś taki crowdwork jeszcze z mikrofonem w statywie. Mhm. I jeżeli ten crowdwork nie wyjdzie, z jakiegokolwiek powodu... Ten, to oni po prostu wyjmują mikrofon ze statywu i zaczynają spektakl. Czyli masz fizycznie, gdyby dwa razy rozpoczęcie spektaklu. Daj sobie dwie próby na rozpoczęcie. Aha. Bo da, wiesz, jeżeli wszystko wyjdzie, no to spoko, wyjmujesz sobie ten, gadasz sobie normalnie. Nigdy, tak, nie, tak. tak jakbyś symbolicznie za, zaczynał inny etap znowu. Dokładnie. Tak, czy... mhm. dokładnie. Coś, wiesz, super taką po prostu podpowiedzią, taką radą wiesz, dla wczesnego komika. Jeżeli chcesz coś zrobić, to, to wiesz, trzymaj statyw i później go wyjmij, i masz po prostu wiesz, mhm. dodatkowe życie, że tak powiem. E... Tak, tak. I, i, I wiesz, takich rad jest, mam no, no setki niezliczone, po prostu obserwując komików i, i, i samemu występując. Mhm. E, i, I zresztą, nie wiem, czy my teraz byliśmy na trasie razem, nie? ale to robiłem siedmiominutowe występy. Tak. Ale teraz obserwując siebie na tych dłuższych formach 40-minutowych, to się czuję znacznie bardziej pewnie niż, niż przed wyjazdem. Mhm. Że po prostu wiem, że ja jestem na scenie i że to jest mój czas i, i się kurwa teraz będziemy dobrze bawili. Tak, nie? tak. No tak, sam fakt, że nie musisz się spieszyć i możesz iść trochę jakby własnym tempem albo dostosować się do, do widowni, to jest yy, ważne. Oczywiście oprócz kręgielni w, yy, gdzie to było? Gdzie mieliśmy ten występ na kręgielni? Aha, yy, Łukowie? W, w Łukowie, Łukowie. A to było w Łukowie, no. Tak. To oprócz tam. Tam to, tam to, tam to było, było popłacze. Yy, tak. Jak, yy, był występ, gdzie, gdzie właściciel uciszył osobę Chcąc mi pomóc w słowach wypierdalaj, ty kurwo, bo, bo, bo ci zajebiemy. Na całą, jak gdyby tak, żeby cała widownia to usłyszała. Na co moją reakcją było, uuu. Coś w się sensie to było takie, uuu takie niepewne. Tak? Nie, że e, uczcimy to, tylko. E, tak. No, nie, tak, tam było dziwnie. Bardzo sympatyczni w sumie ludzie, ale ja miałem jeszcze w miarę spokojny występ, ale występowałem pierwszy chyba. Hmm. I już było tak na pograniczu, że jakby parę osób tam musiałem uciszyć, czy próbowałem zagadać, ale wiedziałem, że nie chcę za bardzo iść w to, bo może, może zejść z tropu za bardzo i wy już mieście. No ja zrobiłem, ja no, chyba tam 20 nie, minut zrobiłem... Te parę i... osób, co przeszkadzały, jak zwykle były bardzo pijane chyba i tak naprawdę, wiesz, no. duża część reszty chciała tam po prostu posłuchać, a parę osób rozpierdalało. No ale... Są te występy, są te występy. Nie jest zawsze tak kolorowo. Też mi się podoba, że tutaj tak opowiadam o świecie, wiesz, co chodzi o Australii i tak dalej, a później się schodzi no, w, w, Łukowie. w Łukowie, kurwa, na kręgielni też grałem. Tak. W zamku, w Ljubljanie, wiesz, na festiwalach w Australii, no i na kręgielni w Łukowie, nie? Tam mój no tak. najlepszy występ. Tak, to za, zawsze tak a. będzie. I najbardziej pamiętasz pewnie to, co było ostatnio niekoniecznie korzystne, nie? Jakby... Tak. Tak, bo tak, miałem chujowy występ wczoraj jebać to, że przez rok jakby jeździłem po całym świecie znaczy my już no. jesteśmy w Australii, to festiwal to był festiwal międzynarodowy? Lo, międzynarodowy, narodowy, nie, czy... mówimy o wielkich festiwalach międzynarodowych e, w Australii e, sezon stand-upowy e, trochę funkcjonuje na tej zasadzie, że pierwsze 6 miesięcy w roku e, masz festiwale duże w każdym z miast większych w Australii, czyli Perth, Adelaide mhm. e, Sydney, Melbourne Brisbane, Canberra hmm. i, i one są jak gdyby, na pewno to celowe było. Nie wiesz, Muszą być to... we tak. wszystkich tych miastach, bo nikt nie jeździ między nimi, nie jest zbyt daleko. Yy, tak, no. <grym> znaczy, znaczy wiesz, Perth przez... na pewno jest za daleko od wszystkiego, nie? Bo Perth jest po tej drugiej stronie Australii. No, yy, wiesz, na Australii Sydney, Pod Melbourne... Po zachodniej, jest... tak? Ta. Mhm. Yy, a później wschód, no to mniej więcej wszystko blisko. Tak, no, mniej, wiesz, z Sydney do Melbourne się jedzie 7-8 godzin samochodem. Uh -huh. Czyli to jest takie do ogarnięcia. No, ale żeby, żeby wrócić do sezonu komediowego, czyli masz miesięczne festiwale w danym mieście, czyli praktycznie miasto opanowane przez to, że każdy klub, każdy teatr ma jakby stand-up w tym okresie i, i wiesz, dajmy na to w, w Melbourne załóżmy, przypadkowo rzucę, miałeś e, dziennie na oko z 300 spektakli w, w mieście, nie? Uh -huh. e, I i to trwa... 300 spektakli przez miesiąc? Tak, no, dziennie. To co, tam przyjeżdżają wszyscy ludzie z Chin? Nie rozumiem, jakby przyszedł... Jest za dużo, jest na pewno za dużo i nie wszystkie spektakle się wyprzedają, Aha. ale te, które się wyprzedają, zostają, te, które się nie wyprzedają, nie przyjeżdżają na następny rok. Jest bardzo ciężki, akurat ten festiwal w Melbourne jest bardzo ciężki. Dla porównania ten w Perth, który dopiero to jest Perth Fringe się nazywa, mhm. on jest od chyba 5-6 lat, to jest załóżmy 100 spektakli dziennie czy nawet 70, załóżmy, e, i tam się wszyscy wyprzedają i tam jest super. Mm -hmm. I jeżeli chodzi o zarobek, to jak gdyby tam bym wrócił, bo do Melbourne jest po prostu, za dużo tego jest i, tak. i ciężko się wybić. E, czyli masz tych najmniejszych komików w Australii, którzy jeżdżą po festiwalach i później mają 6 miesięcy, gdzie jeżdżą, powiedzmy, bardziej po klubach, e, robią e, te statki, e, to jest też bardzo jak Aha, popularne. Takie tam... turystyczne, tak, jakieś A, promy. Tam. I z tego, co rozumiem, na tych promach najlepszy hajs się robi. Bo tam po prostu hmm. jedziesz na tydzień, zarabiasz wiem, 10 tysięcy dolarów i nic nie możesz wydać i później wracasz i hmm. grasz po klubach i, i tworzysz materiał. Hmm. Um, i, I więc ja byłem na tym sezonie, w sensie ja byłem 5 miesięcy w Australii i tak. zrobiłem 5 festiwali. To był chyba z, najlepszy mój okres finansowy w ogóle w całej podróży, który później przepierdoliłem w Ameryce Południowej. <śmiech> tak. o, jeszcze w Nowej Zelandii grałem, w, dwa tygodnie byłem i grałem między innymi w klubie, gdzie Stuart Lee w swojej książce Mówi, że był najlepszy klub komediowy, w jakim występował, a ja tam Aha, byłem tak. top linerem, tak samo jak on, więc nie mówię, że jestem lepszy, ale... A jak się nazywa ten klub? Już nie pamiętam, bo był, że faktycznie wspominałem. Eee, to jest w eee, Oakland i to się nazywa Oakland Comedy Club. A, teraz już nazywa się The Place Where <śmiech> Peter, Szumo Szumowski. <śmiech> Peter Szumowski Once Played. No. Uh, P.S. Fuck Stuart Lee. <laughs> <laughs> uh, a jest współpraca komediowa, uh, trasowa między Nową Zelandią Australią, czy tam jest jakaś niewidzialna bariera? I, właśnie jest troszkę bariera. Jest troszkę mm. bariera. Ja się zdziwiłem. temu, wydawało mi się, że to jest naturalne, że tam będą no, jeździli. Um, wiadomo, że, że są australijscy w Nowej Zelandii, Nowozelandcy w Australii, ale oni jakoś uh, u siebie zostają na podwórku. Mm -hmm. uh, na tych festiwalach na przykład w Australii ja poznałem tylko chyba wiesz, jednego, może dwóch, tam się jeszcze jeden obił nowozelandzkich komików, co by mi się wydawało, że oni będą naturalnie przyjeżdżali do Australii wiesz, cały czas mhm. e, większy rynek i, i, i tak dalej, ale ewidentnie starsze im to, co mają w Nowej Zelandii, tak. jeszcze nie został zbudowany dokładnie ten most. Ale to wynika jakoś z tego, że tam jest taka historyczna kosa, jakiś biw między tymi państwami, czy kurde, nie, naprawdę, nie wiem, ciężko, powiedzieć, naprawdę tak ciężko mi powiedzieć. W sensie, jeżeli teraz miałby tak nagło się zastanawiać, to lepiej by było porozmawiać z kimś, wiesz, komediowym z Nowej Zelandii. Ja bym powiedział, że po prostu hajsowo oni nie muszą tego robić. Tak. W sensie, że mają taki hajs z tych klubów komediowych z mhm. Nowej Zelandii, że nie ma takiej motywacji, żeby zrobić to w Australii, e, która niekoniecznie jest dla nich sprzyjająca, ponieważ jest też dużo komików w Australii. Tak. A że te sceny nie są wymieszane, to jesteś kimś dobrym z Nowej Zelandii, to niekoniecznie jesteś kimś dobrym w Australii. No daj, tak. tak, ja bym to odpowiedział na szybko. Mhm. To może być nawet tak, jakbym pytał trochę, znaczy język jest ten sam zasadniczo, Ta. tak, ale tak jakbym pytał, nie wiem, o Słowację i Polskę. No wiadomo, że Polacy nie A. występują w Słowacji i vice versa. Ale... ale tu jest słusznie słyszeliście, no bo u nas jest największy problem językowy. Prawda? Tak. I, I u nas, jak w Polsce polscy komisji nie będą nigdzie występowali na świecie. Bo nie umiemy mówić w innych językach niż po polsku, a tylko po polsku się mówi po polsku. W po Polsce. N nikt w Polsce nie mówi w innym języku, no. masz rację. To... I nikt poza Polską nie mówi po polsku. No Tak, tak, no polski nie jest. No, wszędzie tylko tam, gdzie e, Polonia. Tak? No. Więc nasz rynek, Pol wiesz, nasz rynek, koniec końców, zawsze będzie sprowadzony, wiesz, ile jest Polaków w Polsce? 40 milionów, tak? No, no i to jest, to jest tyle, to jest nasz rynek, 40 milionowy. Tak. A wiesz, rynek tak naprawdę, e, wiesz, australijski. No to okej, okay, 25 milionów osób mieszka w Australii? Mam nadzieję, że jestem w dobrych Nie ramach. Nie Mam pojęcia. Zaraz mam nadzieję, że to się uda. Dobra, nieważne. 25 milionów, <laughs> zgaduję, e, mieszka w Australii, no ale rynek jest, wiesz, no bilionowy, no bo mówią po angielsku. W tak. Słowenii, wiesz, 2 miliony mieszka, no ale mogą jeździć i do Chorwacji, i, do, i do, do Serbii i tak dalej, więc ten rynek znowu jest jeszcze większy. Tak. zawsze będziemy mieli trochę gorzej, no. Mhm. Polacy. Nie komnicy, tylko Polacy zaraz. <laughs> <myśli>. <laughs> Wpisujesz tutaj w, dal, w, dalszy, w dalszy ciąg poczucia... No spisek, spisek antypolski <laughs> Spisek antypolski, tak Polacy ofiary i nam... Nic tam się nie udaje, bo nam no, podstawiają nogę. Tak, masoneria. <laughs> no dobra, czy, czy mówisz, że na, najlepszy okres... W... Finansowo, w, finansowo w i, i jeżeli chodzi komediowej o... kariery tam ta. w, wówczas? Ale na przykład, w, w, jeżeli chodzi o takie super, super ludzi poznałem I, i, i mam świetne historie i dużo przyjaciół i jak gdyby bardzo chętnie do nich wrócę i chcę ich zaprosić do Polski i tak dalej. Ale jeżeli miałbym zamieszkać w Australii, to bym ze zgrzytem zębów, mm -hmm. zębami, zębów to zrobił? Wiesz, na przykład w Sydney to jest idealny przykład i, i to nie tylko tam jest, ale masz e, praktycznie, wiesz, godzinę policyjną, gdzie po pierwszej e, kluby się wszystkie zamykają. Aha. I, i nie, możesz, nie możesz być nigdzie, oprócz, ty rób, tu rób, rób, w kasynie. Bo kasyno się dogadało z rządem i jedyne, Aha, tak. jedyne miejsce, które może być otwarte, to jest kasyno. E, bo jak wiemy, tam możesz chodzić najebany i nic złego się nie stanie, prawda? <laughs> e, więc wiesz, masz taką jawną po prostu... Może na konkretnym przykładzie to zawsze lepiej zrozumieć, jeżeli to jest coś indywidualnego. Mieszkałem u e, kumpla swojego brata. Mój bracia mieszkali w Australii, mhm. zresztą też. E, I właśnie rozmawiamy o tym prawie. I on mi mówi, wiesz, no coś, co... To rozumiem teraz dopiero, jak on mówi, że jego najlepszy kumpel urodziło mu się dziecko. I wiesz, no to jest jedno z najfajniejszych rzeczy, jakie się dzieje w ogóle w, w ludzkim życiu, wiesz, pierwszy, kurde, kumpel ma dzieciaka, kurde, jak chcesz to uczcić, chcesz mu pogratulować, jak gdyby przywitać, wiesz, nie mm -hmm. idziesz na browara i tak dalej, poszli do jakiegoś tam klubu i tak dalej, spóźnili się o 5 minut z wejściem i ich nie wpuszczono do klubu, wiesz jest, i masz takie, kurwa, no, no to chodźmy gdzie indziej, ale już nigdzie indziej nie możesz, alkoholu też nie kupisz, papierosa nie zapalisz, Aha. E, wiesz, i masz, jak gdyby... Jak ty nie zapalisz papierosa? No bo też tam masz opcję, że możesz w centrum palić papierosów też. Aha, a, no. okay. Masz w centrum na ulicy, nie możesz palić pierwsze. W ogóle, no. ale jazda. A, a w kasynie można kupić alkohol? Tak. Po, no. po pierwszej, tak? tak? No. Aha, czyli jako jedyne tak, miejsce. Jako tak? jedyne miejsce, mhm. więc idziesz do kasyna i tam chlejesz za, no za trzy tak. razy drożej. To są takie rzeczy, które, które wkurwiają po prostu mocno. I to jest na każdym kroku. W sensie tu jest podany... Ale to jest w każdym mieście, czy w jakimś konkretnym tylko? Nie? Melbourne było trochę bardziej wyluzowane. Mhm. Sydney było najgorsze mhm. I, i Sydney uważam, że jest mega dziurą z tego względu. W sensie wiesz, tam kiedyś jedno z najbardziej imprezowych wiesz, miejsc na świecie, czyli King's Cross, mhm. dzisiaj jest praktycznie opustoszałe. Wiesz, wszyscy DJ-e, wszystko, co było z tym związane, prawda? czyli dj -e, barmani, kluby, mhm. restauracje i to wszystko, no to, to tak naprawdę już przestało istnieć. Nie? Mhm. Ehm, ale wiesz, to się też tyczy innych zasad. Wiesz, to jest tak jak gdyby czuwek, czubek góry lodowej, który mnie dotyczy, no bo wiesz, ja byłem młody chodziłem do klubów i tak dalej. Ale wiesz, to taka administracja, biurokracja, wkurwienie, to jest na każdym, każdym kroku. Wiesz, zakładanie konta w banku, wiesz, jakiekolwiek, wiesz, kupowanie alkoholu, Wersja, na przykład, o nie przyjmowali, musiałem mieć tylko ze sobą paszport, jeżeli chciałem kupić alkohol. Ja mówię, no kurde, ja nie noszę ze sobą paszportu, no bo, no bo nie noszę ze sobą paszportu, nie chcę tak. zgubić paszportu. Więc wiesz, dawałem im skan, dawałem im dowód polski, dawałem im, wiesz, jakieś tam dokumenty, wiesz, mam kartę bankową w Polsce z, z dokumentem, z bankiem, z, z skanem paszportu. Ja oni mówią, że nie mogą mi sprzedać piwa. Ja masz takie, no kurwa mać, no weź po prostu puknij się w łeb. No nawet widać po mojej twarzy, że nie mam 18 lat, no. Tak. Ja, więc w na no Australia kurwia. Hmm. Te, te przepisy, nawet jeśli fikcyjne i tam jakieś jednak spowodowane jakimś lobby, to jest, ma jakiś związek może z tym, że w Australii jest tak e, taka susza i problem z wodą, że tam po pierwsze idźcie kurwa do domu, zamiast e, tam chlać, coś nie? Nic nie, nie, nie, nie. oficjalnie nie ma nic wspólnego. To jest wspólnego związane z, z, to była generalnie opcja taka, że pięć lat temu e, w Australii, chyba bodajże w Sydney to się działo. Mhm. W jednym tygodniu doszło do dwóch incydentów Yy, gdzie był śmiertelny cios o nazwie King's Hit? I teraz King's Hit, to jest, i to jest, wszyscy znają w Australii, to jest wrażenie, które wszyscy znają, King's mm -hmm. Hit czy królewski yy, cios, mm -hmm. yy, to jest zapierdolenie komuś yy, w tył głowy, z pięści, z nienacka. Nie? Mm -hmm. Najgorszy, jak gdyby w ogóle, frajerski i tak dalej. No. Yy, który zresztą później, teraz, jak ja byłem w Australii, przebranżowują to na Coward's Punch. Aha. żeby te ludzie na to zaczęli mi tak, tak mówić. Tak, uderzenie tchórza, tak? Tak. E, I w, z, z tych dwóch właśnie incydentów, gdzie dwie niewinne osoby, takie że szedł koleś z dziewczyną, dostał uderzony właśnie przez, z tyłu głowy, kurwa, przez jakiegoś łebka, hmm. umarł, e, tydzień później historia się powtarza i rząd mówi, że w chuju to mamy, wszystko zamykamy. E, I wtedy na hmm. fali tego, że jak gdyby faktycznie dwie osoby umarły, jak gdyby społeczeństwo powiedziała, no faktycznie, jak gdyby to się za dużo dzieje i tak dalej. No, ale wiesz, koniec no, końców to jest... dziwne. No dokładnie, to jest, Więc... jak gdyby, jeżeli już mamy w to wejść, to ja się naprawdę tutaj podkurwę, bo to jest najgorsze, jak gdyby, sprawowanie, jakie tylko może być. nie niewłaściwych ludzi, tak naprawdę tracą ludzie bardzo dużo pracy i tak naprawdę wiesz, środków w Dużo no, osób musiały, jak gdyby, zmieniać, jak gdyby, całe się weź kariery przez to, że, kurwa, dwóch łebków coś zrobiło. No to, wiesz, odpowiedzią nie jest zakazywanie, tylko większa edukacja, większa, jak gdyby, wiesz, po prostu uwaga poświęcona dla tych mniejszych... No, wiadomo, hmm. tak. No. I, I dlatego wprowadzono. A kasyno się z tego wymigało, no bo zapłaciło hajs. Mhm. I, I taka jest historia. I to jest w zasadzie praktycznie, to jest oficjalna historia. Że to co ja Ci opowiedziałem, to nie jest tak, że to jest moja wersja wydarzeń, tylko na Wikipedii Ci tak powiedzą też. Tak. I kasyno się wystrzygało, bo jak gdyby dawał hajs. Bo nie ma żadnego innego powodu, dlaczego kasyno miałby być otwarte i sprzedawane. A... No jasne, tak. A... Czy myślę, że, że, że może nawet... Nie wiem, jak w Australii, ale tak jakby history... historycznie z doświadczenia w kasynie chyba niewiele jest przypadków takich, że są jakieś napady czy bójki czy coś, bo po prostu jest ochrona. taki zamknięty ekosystem, z ochrona, wszyscy są zajęci przegrywaniem. No właśnie, ale, właśnie, ale... ale przegrywanie buduje frustrację, napięcie, agresję. No może tak, no. No ale te cele, jak ktoś się burzy, to od razu jest wypraszany, nie? Myślę, Czyli że... Czyli jest ochrona po prostu, Tak, nie? tak, jest ochrona. Ale to, czy dochodzi do, tak. do spinowych sytuacji, bo że w kasynie w chuj dochodzi. No możliwe, tak. Znowu wiesz, pamiętaj, że do kasyna bardzo często też przychodzą ludzie totalnie zdesperowani, nie? No jasne, I, tak. I, i, i, no wie, kurwa, no sami z nami, jak ludzi, którzy przez hazard, no przegrali życie. Ja zresztą ostatnio czytałem książkę o kolesiu, który też przegrał życie przez hazard. No i to jest, wiesz, to jest naprawdę kurwa, ciężki problem społeczeństwa. Że tak, gdyby, tak, że jest dalej przyzwolenie na to, że to istnieje. że... To na pewno nie jest jak rozwiązanie niczego. Tak. tak. tak. I, wiesz, mhm. I tym bardziej kurwa, wiesz, rezultat zakazania klubów i otwarcia kasyn jest, kurde, no zero-jedynkowy. Po prostu masz pijany mhm. ludzi, którzy teraz chodzą do kasyna i problem hazardu, hazardu, hazardu. Hazardu. Hazardu jest coraz większy w Australii. Mhm. Um, i problem hazardu jest faktycznie, kurde, rzeczywistym, dużym problemem, który, który, wiesz, jednostkę potrafi dotknąć w sposób, no, kurwa, no, zniszczy życie. No pewnie. No dobra, to zostawmy to. Stamtąd y, z, z wysp y, pełnej, kurwa, frajerów i wie, więźni, y, byłych więźniów, <laughs> potomków więźniów, nie, y, byłeś... Y, Poleciałeś do, od razu do Ameryki Południowej, tak? Tak. Zresztą w ogóle dlaczego pojechałem do Ameryki Południowej? Początkowo miałem z barką jechać, nie? W sensie z, myślałem o tym, żeby, Aha, żeby, żeby robić występy i płynąć, ale nic nie płynie z Australii do Ameryki Południowej, więc to był pierwszy problem. Później się myślałem. To był, że był w... bardzo długi kurs. W sensie... Ja byłem gotów miesiąc na to przeznaczyć, nie? tak? Uh -huh. Później frachterowcem mogłem. Była opcja, że coś tam znalazłem, jakiś, wiesz, pokój, uh -huh. wiesz, bez okien na metrze kwadratowym, w rdzy i tak dalej. No jasne. I to byłem nawet gotów zrobić dla samego przypału i opowieści, ale e, znalazłem bilet lotniczy e, z błędem, jakiś błąd, bo szukałem, e, już nie pamiętam dokładnych sum, więc żeby było łatwiej, po prostu będę tak mówił, że Sydney do Santiago kosztowało 1000, a później jak zrobiłem Sydney, Nowa Zelandia, Santiago, to wyszło 600, Aha. czyli zamiast dodać 400, odjęło 400, tak. więc miałem takie kurwa szybko, to kupuj Piotrek. I, uh -huh. i, I kupiłem ten bilet i dlatego pojechałem do Nowej Zelandii, która tak naprawdę nie była na. Aha, nie, nie planowałem. Nie planowałem. Mm. I wylądowałem w Santiago w Chile, i... ile czasu leciałeś tam? Stary, tam o ile też, tam miałem jakoś mega kurwa dziwnie, bo y, wyruszyłem o 15 w środę, leciałem 12 godzin, a wylądowałem o 10 w środę, wiesz, wcześniej. Czyli ja w ogóle przeciwko czasu ja miałem jakoś totalnie pojebane tam było Nie wiem ile leciałem, jakiś czas się zaburzył Ale oni lecą na, na zachód? Z Australii? Z Australii przez Nowo Zelandię Do przez Pacyfik Aha, okej okay. no. Aha, czyli na wschód Na wschód, tak zależy okay. jak patrz Nie, tak samo no... Nie. <laughs> Zależy w którą stronę obrócisz globus Ta. I wtedy jest inaczej i, I tutaj od razu, jak gdyby zrobię taki mały ten, że Ameryka Południowa jest najfajniejszym, najspanialszym miejscem na świecie. I, I mimo tego, że kraje się od siebie różnią, i, i znowu Amerykę Południową można podzielić tak kulturowo mniej więcej Chile jako byt sam w sobie, która żadne kraje nie lubi Chile. Mhm. Miałem tak, jak mówię, Chile, co oni tutaj robią. I faktycznie, jak tam wylądowałem, to miałem takie, kurde, nie różni się tak bardzo od Europy. W sensie, uh -huh. architektura bardzo podobna, w ogóle od razu na pierwszego dnia zobaczyłem sklep, który się nazywał Wodkapl. więc takie, kurwa, czy ja jestem nie. <laughs> przez V? czy Przez, przez V, no. Uh -huh. Co zresztą, co się mi czy jak, jeżeli wpiszę Wodka.pl, to czy to będzie ich domena. W sensie, <laughs> Właśnie. Czy, czy to... oni po prostu z dupy sobie dali PL, nie? Uh, A oni tam sprzedawali pluszowe misie tak tak, tak, tak, nie? nie, alkohole nie, polskie alkohole. No. Tylko nie, polskie? Nie, nie tylko polskie, Aha, ale między okay. polskie Była polska flaga koło, koło tego Tak. <laughs> uh, uh, I Tak Czyli uh, z, później masz Chile jest coś nie tak? W sensie odstaje bardzo on, Chile jest po prostu się Historycznie zawsze Jak gdyby się panoszył w tym, w tym kontynencie Aha. Że jak gdyby zawsze tam napadał na te Boliwię, na, na, na Peru, mm -hmm. y, wiesz, z Argentyną Makosę. Y, nikt nie lubi Chile. Chile mm -hmm. to jest taka... Y, Francja Europy? <laughs> okay. Nikt nie lubi Francji? Tak. W Ameryce Południowej jest tak fajnie, dlatego że jeszcze nie do końca Amerykanie się tam wpierdolili, czy co? Jak mus... widać, y, znaczy... widać, że jest, jest mniej na przykład takiej amerykańskiej komercjalizacji niż w, w Europie? E, na pewno, na pewno jest ten element. E, drugi element jest, wiesz, też osobisty dla mnie, ja mówię po hiszpańsku. Więc wiesz, e, to był pierwszy kraj, gdzie ja tak naprawdę poza wiesz. Były Bałkany, super, ale to było bardzo blisko domu, w sumie troszkę podobne do Polski. Mm -hmm. Później były Indie, totalnie inny świat. Azja, gdzie tak jak powiedziałem, nie umiałem się porozumieć językowo z ludźmi, w sensie no tak. super mi się podobało, ale brakowało mi czegoś takiego, żeby usiąść i zapalić kimś papierosa. Australia, jak gdyby świetna, ale pod względem komediowym, wiesz, to był tak gdyby ten wyróżniający aspekt. I później była Ameryka Południowa, gdzie właśnie mogłem usiąść z kimś tam, wiesz, zapalić papierosa w autobusie, pogadać w obcym języku, wiesz, że ludzie są nie miałeś już tej bariery, tak Dokładnie. Zubałe, zubałe. I, i, I wszystko mi pasowało. Jak gdyby przede wszystkim ta, ta kultura właśnie rozmawiania ze sobą, śmiania się, wiesz, przepiękne kobiety, mhm. wiesz, słońce, piękne krajobrazy wiesz po prostu sposób poruszania się wiesz ludzie, no wszystko mi się tam podobało wiesz, bo już teraz mówię o sposobie poruszania się, żeby mi się podobało A... jak oni zajebiście chodzą tam, jak oni kurde, ty... no po prostu no tak rytmicznie, tak symetrycznie to te, ja tego no, nie zapomnę do końca życia tak. w Chile miałem e, jeden z najlepszych występów w ogóle e, podczas całej podróży jak my zaczęliśmy robić stand-up w Polsce po angielsku jakieś tam powiedzmy 6 lat temu załóżmy, że to coś takiego było i pamiętam, że jak jakiś taki półdobry komik przyjechał, i myśmy tak, albo nie mhm. Ja byłem tym półdobrym dobrym komikiem, który przyjechał do Chile. Wiesz, chodzi, że jest taka grupa wiesz, młodych, takich, którzy są bardzo entuzjastycznie nastawieni, zorganizowali mi występ, w tym sporo osób, było tam nawet z, z 80-100. Tak. ja wszedłem i po prostu rozpierdoliłem. Wiesz, że miałem takie, że pozamiatane. Aha. Aha. I, I później zszedłem i, i oczywiście, no, nie wiem, chyba nie najlepiej mi poszło. <laughs> <laughs> to oni, kurde, to nie najlepiej ci poszło, ja w Aha. głębi duszy że nie, no, rozpiewa do nie ma To po co powiedziałeś, że nie No, najlepiej. bo chciałem sobie płaskotać, jakby. Że... Chciałeś że, że to jednak nie jest twój pułap, ja jeszcze musi dużo lepiej. No, nie, tam zapomniałem parę dowcipów, nie. <laughs> no, wiadomo, no, tak, tak Każdy zresztą. Każdy no spoko, ale oni też wszyscy występowali po angielsku, czy... To, była, to czy byli ekspaci, po... albo to było tak, że było zorganizowane przez ekspatów, ale też byli tacy lokalni e, chilicycy, którzy też występowali. Czyli też po, po hiszpańsku mówią, tak? E, e... Tak, był, jest tam rozwinięty hiszpańsko i stand-up, hiszpańskojęzyczny stand-up, mhm. e, ale ja tylko poznałem tą angielską część. Tak. E, z kolei w Argentynie poznałem tą hiszpańską część, e, bo, bo z Chile poleciałem do Argentyny. I tam, no, stary, przeżyłem takie po prostu najbardziej, najwspanialsze, tego słowa używam, najwspanialsze 10 dni swojego życia w Buenos Aires, mm -hmm. kiedy, wiesz, bardzo szybko się zaprzyjaźniłem z Bohemą Argentyńską, e, przez to, że jest stand-up na chuj rozwinięty. I to też jest bardzo ciekawe, dlaczego. E, Buenos Aires, jako jak gdyby stolica tanga, teatru, tak. jak gdyby to zawsze jak gdyby było częścią tego, tego, tego, tego regionu mm -hmm. I, i, wiesz, no, to jest... E, się mówi e, o Jezu Meka? Nie, nie no dobra użyjmy tego Broadway Broadway y, e, Ameryki, Ameryki okay. czyli Buenos Aires teatry to wszystko Ty. i z naturalnych przyczyn stand-up to trochę zaczął w, w, wygryzać Aha. bo mniej trzeba płacić komikowi bo no nie mhm. zatrudniasz całej ekipy, wiesz, wszystkich, którzy będą śpiewali, tańczyli, cały teatr tak. reżysera i tak dalej, tylko jedną no osobę. No tak, dużo mnie. Dokładnie, więc te wszystkie miejsca, które wcześniej jak gdyby służyły temu, że, że jest teatr i, i tango i tańce, teraz się przemieniają przy, na stand-up, mhm. a że jak gdyby latynosi i argentyńczycy mają jakby świetne poczucie humoru i, i to jak gdyby bardzo pasuje też publiczności, to masz, wiesz, miejsce w Buenos Aires, yy, gdzie masz, wiesz, wchodzisz do takiego, nie wiem, takiej bramy załóżmy, i masz 7 różnych pokoi, różnych wielkości, wiesz, 30, 40, 50 osób, niektóre mają 100, niektóre 200 yy, i codziennie tam masz w każdym z 7 pokojów codziennie 4 występy, czyli codziennie w jednym, jak gdyby na jednym placyku masz 28 występów, co jest, wiesz, no, co jest coś niesamowitym, jak ty jesteś komikiem tak. i chodzisz do takiego miejsca, to masz takie po prostu, kurwa, kocham ten miasto. No tak, a jed, jednocześnie w sensie tam przebywają odbywają? Tak, 8 sal zawsze tak. jest ktoś. Ja tam zrobiłem angielsko występ, zresztą mniej udany, tutaj był taki gorszy troszkę, ale poznałem komika, który chodził z organizatorką i bardzo się zakumplowałem z tym komikiem, pierwszej nocy żeśmy poszli chlać i się okazało, że on jest celebrytą. Że nie jest jakiś koleś, który podpisywał autografy na ulicę. I następnego dnia mnie zaprosił, wiesz, na zakończenie planu filmowego argentyńskiego filmu. Ja też miałem takie, no to tam pewnie jakieś kurwa studenckie, coś tam będzie. Tak A ja to był jakiś kurde ogromny, duży film, się wiesz, miałem już się za darmo alkohol, najlepsze dupy. E, wiesz, ja tam wchodzę, wiesz, taki trochę. Miałem koszulę poziom mi, żeby założyć koszulę, ale tak się jak, wiesz, no. Ja... No, jestem <laughs> koszula, no koszula mi nie koszula, pomaga Ale wystawały ci majtki Dokładnie, wiecie, ale... tak, <laughs> tak, tak. I, I wszyscy byli mega jak gdyby, Zainteresowani mną Trochę przez pryzmat tego komika Z celebryty, który się tak. jak gdyby, z tym się skumplowałem Tak uczciwie trzeba powiedzieć, że się mega jak gdyby, e, Układałam nam gadkę uh -huh. W FIFA graliśmy, ja z nim spędziłem 5-6 dni Także świetny, po prostu super typ No i, i tam robiłem Pierwsze występy po hiszpańsku Na którą mnie wkręcił uh -huh. e, Pomógł mi też na materiał napisać że, Żebym go to mógł przetłumaczyć i to wszystko tak i z tego na przykład wyszło mi, że ktoś był na moim występie i zaprosił mnie z powrotem do, wiesz, Mendozy, Kordoby i tam hmm. już mi dał płatne występy, takie już dobrze płatne, Aha. więc ja później, wiesz, wyjechałem z Argentyny, pojechałem do Brazylii na trzy tygodnie i wróciłem do, wiesz, innych miast Argentyny, gdzie, gdzie zrobiłem, wiesz, występy już za takie, wiesz, za 100 euro robiłem 15 minut, nie? No A ja, kurwa, po hiszpańsku to... nie mówię. <laughs> no Często miałeś tak, że ktoś się, śmieje z siebie dlatego, że y... Bo nie, nie radzisz sobie ta. z językiem? Fu Na tym polegał humor. Na tym polegał, okay. nie, nie, nie ma co się oszukiwać. Nie ukrywałeś nie, nie nie nie ja, tego ukryć. Pierwszy dowcip był coś w stylu, że e, ten, słuchajcie, nie możecie mi przerywać, bo ja was po prostu nie zrozumiem. Mhm. I, I wtedy ten spektakl nie będzie miał sensu. Nie? Tak. I, I to jakby był pierwszy, albo jak wiesz, ja tam wchodziłem i wtedy jak gdyby zacząłem robić to, co teraz robię, ten takie „łu, czyli mhm. czwarte. No po prostu wiesz, nie wiedziałem jak inaczej możesz wierzyć ludzi, więc fizycznie starasz się wszystko robić, co tak. możesz. Później byłem w Brazylii, Masz, ja za dużo używam tego określenia, ale masz najpiękniejsze kobiety świata. <grym, <grym, tak, pod, podtrzymujesz to? po, po Znaczy to tak, się... jeżeli, jeżeli już mamy najpiękniejsze kobiety świata, to na pewno Ameryka Południowa. Ja bym dał trzy. No ale nawet w samej Ameryce Południowej. Tak, no właśnie mówię, trzy w Ameryce Południowej. Ja tak to podzieliłem. Brazylia to są gwiazdy porno. W sensie, masz takie gwiazdy porno, duże cycy, duże dupy, duże usta, wiesz, jest mhm. seksualność. Te, dużo e, chirurgii plastycznej. Dużo chirurgii mhm. plastycznej na pewno e, i, i jest, taki, jest taki seks w powietrzu, że tak powiem. Aha. Czujesz to po prostu. Tak. E, Argentyna e, jest bardziej takiej, wiesz, tak jak dziewczyna Zorro. Pamiętasz, że ona jest piękna, ale jest, wiesz, jest taką damą troszkę, uh -huh, tak. ale jest niesamowita. I to długa spódnica. Bardzo... Tak, Dokładnie, nie? długa spódnica, piękna twarz, taka trochę arystokracja, ja bym to nazwał. <laughs> <laughs> <laughs> jak się spuszczasz i nie twarz, czujesz się jak szlachcic. No jakby, jakbyś miał ziemię, tam patrzysz sobie na hektary przez okno. No. <laughs> tak, dobra, dobra, dobra. So, sorry, zrujnowałem cały wizerunek, który budowałeś. I później Kolumbia, która jest bliżej Brazylii, ale troszkę mieszanką tego. Aha. I to są trzy najpiękniejsze. Tak. To są trzy najpiękniejsze. Takie, że. No ja centralnie. No, miałem momenty w Ameryce Południowej, że się jednego dnia potrafiłem zakochać tak z pięć razy. Aha. Ale także zakochać. I nie mówię, nie mówię zauroczyć, a mówię zakochać. Także jestem gotów wszystko dla tej kobiety zrobić, nie? No to I jest później... to samo w tym przypadku. Jak nie rozmawiałeś z nią nawet, to, to ciężko inaczej Nie, bo to jest miłość. Się ja okay, wiem, że to, to była miłość. miłość, to jest prawdziwa miłość Wy, wychowywałby się jej dzieci, nawet cudze tak? nawet cudze, stary nawet <laughs> ja, bym, ja bym wszystko dla niej gotów zrobić tak, tak. Um, tylko nie za hotel zapłacić bo one zawsze chciały iść do hotelu 25 gwiazdkowego ja miałem takie kurwa, uh -huh. myślałem, że jesteś kimś innym no. myślałem, że możemy się bęgać w moim hostelu ośmioosobowym <laughs> czyli kończysz już ten Amerykę południową? Brazylia była, trzy tygodnie, gdzie też dałem jeden z najgorszych występów, jakie, jakie tylko mógł być. Tak? Tak, był fatalny. W sensie uh -huh. ja byłem dobry, ale to, że to gdzieś tam ostatnio czytałem swoje książki, że właśnie opisywałem ten występ, że wchodzę i, i na, na przed wejściem szalona kobieta, która rozmawia z samym sobą i mówi, żeby spierdalała, nie? W sensie, e, spierdala, get the fuck out here, get the fuck out here. W uh -huh. ja tak, okay, we got a crazy person. No, nie? Okazało się, że to jest pierwsza występująca. Które kurde, uh -huh. trzeba było ją ściągać ze sceny. Tak, fizycznie trzeba było ją ściągać uh -huh. ze sceny. Drugi koleś wyszedł i kurwa grał na gitarze, bez dowcipów, nie? Trzeci koleś wyszedł i e, e, wiesz, po prostu meme opowiadał. Przecież uh -huh. komórki po prostu czytając je. Tak. No, e, Więc wiesz, no fatalne. Pamiętam, że mi wtedy zapłacili chyba 10 euro. Ja miałem takie, a ile inni dostali? Tyle samo. Ja miałem, no, ja zrobiłem 50 minut materiału, który robił po całym świecie. Uh -huh. I dostałem tyle samo, co kurwa typiara, która wydała swoje 10 euro na, na koks, kurde. Wiesz, który, no. I później była znowu Argentyna, kolejny region Ameryki Południowej, czyli e, e, Boliwia i Peru, które są w miarę podobne do siebie, mhm. tak? w sensie, wiadomo, każdy kraj jest inny i tak dalej, ale jakby, jakby są zbliżone kulturowo, fizycznie, tam są ludzie niscy, tak. bardziej... Jak kulki wyglądają. No, no, tak. Tak, no taka jest. Tam. Mhm. I wszyscy e... noszą koce i kapelusze? Tak, tak no, no no no. no. I później Kolumbia i później przyleciałem do Ameryki z, do... i znowu się z dziewczyną wtedy spotkałem i zrobiliśmy całe wschodnie Stany. Aha, no tak. Czyli z Miami do, do, to, nawet do Toronto, do Kanady. Czyli, czyli całe tak naprawdę wschód. Aha. W Toronto też byłeś? Tak, czy? No, oh, okay. no no no. E... I w Ameryce, no już... Ja trochę... Musiałeś mieć jakąś wizę, że wejść to ja mam brytyjski czy... paszport. A, brytyjski masz, no, tak, no tak. Mam brytyjski paszport, no. więc wizę potrzebowałem, ale ją się robi, wiesz, w 15 minut na kompie. Uh -huh, uh -huh. I no, no po już Amerykę Północną, już tak trochę widziałem, że obgadaliśmy w tym Nowym Jorku. Boston był super, tam, wiesz, z komikami się poznałem. Tak. Wiesz, nagrałem tam, wiesz, taką pięciominutówkę, która... W, w klubie, w którym między innymi tej samej nocy występował ktoś, kto był na podcaście u Marka Marona, uh -huh. ktoś, kto był u Conano u Briana i tak dalej. Tak. I tam rozpierdoliłem w ogóle, a robiłem uh -huh. nowy materiał. I miałem takie he, kurde, <śmiech> <śmiech> że. <śmiech> Może zostanę ta, tutaj, ta. tutaj. Uh -huh. I w Toronto u byłem, i zresztą do, do Toronto też taki trochę był przypadek, bo po prostu z Ameryki się leci zawsze przez Toronto do Europy, albo nie zawsze, najtaniej. I bilety, wiesz, ja z Toronto do Londynu kupiłem bilety z rzędu, wiesz, na 300 dolarów za nie zapłaciłem. I wtedy miałem ten występ w Londynie duży dla Polonii i dla tej agencji, co nie wiem, czy znasz tą historię. Mick Perrin, tak? Tak, tak który mi poszedł w miarę no do... dobrze, jestem z nimi w stałym kontakcie. Czyli z Toronto poleciałeś do Londynu, na, do Londynu, na wyspy tak, I ten i, tam, miał występ... i bo... robiłeś ten na Edynburg później, tak? Nie, nie, nie. No Edynburg jest w sierpniu w tym roku. Aha, okej. Okay. Czyli, czyli wszystko idzie w tym kierunku, że teraz jak gdyby działam w Polsce. Więc... A okej, okay, ten fringe, o którym pisałeś, tak. to był w Australii, tak? Tak. W sensie tak. fringe... Sorry, bo a, to Czy... ciekawe jest, że ja coś więcej wiem o komedii niż ty, bo czuję, że to jest taki dom. Fringe jest wszędzie na świecie. N no wiem, I ale fringe, jest fringe w na którym ty byłeś. To był fringe w Perth. No, okej. Okay. No. A największy fringe, taki, że w Europie się mówi fringe, to jest w Szkocji. Tak. To wiedziałeś o tym, czy przechytrzyłem Wiedziałem cię? o tym. Wiedziałem o tym, kurde, Wiedziałem myślałem, o tym to... ale oh. niedawno się dowiedziałem, że to jest zupełnie niezależne, że to tak. festiwale, nie mają nic wspólnego ze sobą, tak naprawdę. Znaczy, Pod tą samą ideą kapelusza. Tak, jest są, no. jakiś dół, ale to nie jest tak, że jest jakaś. Organizacja czy komisja, która to organizuje wspólnie, czy sprawdza nie. tam. Tak, no. Nie, bo to jest koniec końców, każdy może w tym wystąpić. Tak. Bo to jest właśnie, o to, ta idea tego festiwalu jest taka, że to nie ma nikogo, kto sprawdza, co jest dobre, co jest złe, tylko, no tak. tylko każdy może, wiesz, jedyna bariera to jest hajs. Musisz tam troszkę zapłacić pieniędzy. W zależności, wiesz, jest dużo czynników, które na to wpływa. Tak. w Edynburgu, żeby wystąpić, musisz zapłacić bodajże 150 funtów. Aha. I wtedy masz na 5 dni, i, i oprócz tego musisz się salą dogadać, i tak dalej, więc jeszcze koszty te wzrastają. W, w Krakowie, czy we Wrocławiu? Ktoś w Krakowie. zaczął y, organizować to, Wiesz, w tym brał udział? Wiesz, co ja jestem. Ja jak prosty... policzyłem, ile muszę zapłacić za to, to y, stwierdziłem, że w tym roku mnie to nie interesuje. A ile? Ile musisz zapłacić? Ile no, ja nie A, nawet już tego nie pamiętam. nie pamiętam, ale to wychodziło chyba kilkaset złotych, nie licząc może nawet. Prom, promocji i tak, i jak, jak, jakichś takich, wiesz, dodatkowych kosztów. Ja, bym był, ja też jestem trochę sceptycznie do tego nastawiony ze względu na to, że. Czy bo może ci się to wyrównać, ale nie masz oczywiście żadnej gwarancji. Ja nie przypominam więc... sobie, wiesz, ja w Krakowie kilka razy występowałem po angielsku i miałem całą promocję i tak dalej i, i wiesz, przychodziło na to 50 osób. Tak, I to tak. był sukces, ja było, spoko. Więc dlaczego miałoby przyjść nagle, wiesz, podczas pięciu dni, pięć razy, wiesz, nawet te 50 tak. osób? No nie, wiem, no, człowiek, nie na... z, z którym korespondowałem, niestety już też nie pamiętam nazwiska, ale hmm. y, no, zdaje się, że to dość dobrze są przygotowani jakby, wiesz, bo z dużym wyprzedzeniem to wszystko robią. Ale czy faktycznie tych ludzi tam ściągną, to nie wiem. No liczą oczywiście na, na studentów i na turystów, których faktycznie jest sporo w okresie letnim ale też ja, dla mnie to zbyt duże ryzyko jest, żeby, żeby się angażować w to. Ja nawet, wiesz, finansowo hmm. byłbym gotów to tam parę stów, czy nawet, żeby to było do tysiaka, to jestem ok, okej, ale e, ja po prostu będę miał dużo projektów na ten okres, właśnie tak. Edinburgh ten, uh -huh. na Siget będę występował, na Siegecie, to jest mój ogromny, kurwa, sukces, jestem mega zadowolony. A to ja nie wiem, chyba, co to jest, albo gdzie. Siget to jest stary, jeden z największych festiwali muzycznych na, na świecie, tak naprawdę. To jest okay. na Węgrzech, na Wyspie Wolności, ja tam od trzech okay. lat jeżdżę, chleję i się do wiesz, to jest Aha. jeden z takich... I tam występował? Dwa lata temu tam, czy nawet rok temu, o ile się nie mylę, był tak, na pewno rok temu. Rok temu pierwszy raz zorganizowali tam stand-up mhm. I, i rozmawiałem z organizatorem jakiś tam tydzień temu. I on jak gdyby pchał, żeby tam był stand-up, to jest bardzo dużo różnych rzeczy. Oprócz tego, że masz największych artystów, to też masz w stylu e, żydowska muzyka elektroniczka, elektroniczna z gitarą. Tak, masz namiot z tak. taką muzyką, nie? więc jakby ja stand-up tam w chuj pasuje, ale byli sceptyczni, no bo wiadomo, niemuzyczne i tak dalej. No i dali im namiot tam na, nie wiem, załóżmy 100 osób na 7 dni, a każdego dnia przychodziło 500. Więc wiesz, oni uh -huh. przeroszli wszystkie oczekiwania. Więc w tym roku jak to robią, to mają takie, wiesz, totalną pole do negocjacji i oni tak. robią co chcą. Ja poznałem kolesia, teraz jak byłem na festiwalu w Czechach i zaczęliśmy o tym gadać. Ja po prostu wyjebałem z tym bo po prostu kocham ten festiwal. On mówi, że organizuje tam występy. I zrobiłem występ w Czechach, mu się spodobał. Ja powiedziałem, że kurwa, musimy mnie zaprosić, ja muszę tam wystąpić. nie? Mm -hmm. I, I od słowa do słowa żeśmy się dogadali. Wczoraj, no wczoraj, parę dni temu się zdzwoniliśmy tak. i, i w zasadzie już mam to dograne. No, ekstra. No, więc to jest taki, w na to czekam. Tak. na to czekam. W mojej głowie to też jest coś takiego, że będę miał pas VIP. Uh -huh. I wiesz, co na zapleczu będę sobie ze Dogiem palił. Na uh -huh. ja później wyjdę na stand-up, tak. na koncert zbijemy, później sobą piątkę do hotelu. Nie jest to wykluczone, ale pewnie będzie bardziej tak, że podejdziesz do niego, będzie się zastanawiał, kim jesteś, że jak, się, jak się tam kurwa dostało, że, że jesteś na mam koszulę na zapleczu, tak. Mam koszulę. Nie, ale to fajnie, to fajnie. To ten to będzie najpierw, to, a potem Fringe tak, w Edenburgu? To jest sierpnie? w tym samym okresie niestety, więc y, o ile dobrze, y, y, frynczy cały sierpień mniej więcej, tak. to Shiget jest połowa sierpnia mhm. i teraz w zależności od tego, czy siget będzie powiedzmy tam, nie wiem, chyba, jeżeli jest od 10 do powiedzmy 17, to wtedy o 18 do 30 jestem na Edynburgu, mhm. tak żeby tę dłuższą przerwę mieć w Edynburgu. Tam masz je, jakiś tam znajomych czy coś, jakąś bazę, tak, że będziesz... W Edynburgu? Tak, czy w, e... w Edynburgu. Będę, na pewno są dużo komików, przez to, że na świecie z nim Aha. występowałem. Największy problem tam faktycznie jest z noclegiem, ale wydaje mi się, że coś skołuje. W sensie zawsze mi się udaje coś skołować. Go, golden prawda. boy, no. Go, li, liczysz na to, tak? Ta. No, no jestem dobrze. w czepku urodzonym, więc Tak. We, trzeba wykorzystywać ten czepek. Uh -huh. tak, tak uważasz, tak? W sensie, no, ja tak kiedyś żartowałem z, z ciebie, że, to, że no, przychodzisz tam, kurwa, bez kartki i długopisu e, zdajesz na piątkę, nie? Ale e, tak, tak, takie masz nastawienie czy poczucie, że, że masz farta? Tak, nie. To, mhm. że mam farta i mam szczęście, to... Sary, to, tak. sorry, to jest nawet nie jest chyba kwestia opinii. To po prostu jak patrzę na to, co się wszystko wydarzyło i, i fakt, że tu jestem... No... Ja myślę, że gdybym miał szansę 50-50 i -50, byśmy rzucali tym, to bym wygrał z tobą 90% razy. <grym> tak, no. Czyli nie wierzysz w matematykę, w <grym> statystyki. Nie, nie. nie. moje szczęście przebije matkę. Tak. Ehm, a czy, a wiesz, no, wiesz, takie podejście, teraz powiedziałem, że pojadę i zobaczę. Nie, no wiadomo, że trzeba się do tego przyszykować, to też nie o to chodzi, żeby wiesz, wykorzystywać ludzi i tak dalej. Tak. Ale, ale to, że gdyby taka wiara, że się wszystko na koniec ułoży i, i, i wyląduje jakkolwiek nad, wiesz, mm. na czterech łapach zawsze, na pewno, na pewno tak, tak coś. No, no to, to, to dobrze. To jest bardzo pomocne chyba w ogóle w takich, wiesz, no, ryzykownych sytuacjach, w jakich się często e, stawiamy jako no. komicja, a podróżując o tym bardziej. Nie? No teraz w ogóle no. do e, Warsaw so Shore się zgłosiłem ta propos a, no, decyzji, aha, nie? słyszałem o tym no. e, i tutaj musisz iść na casting, czy nie, nie, nie, bo to jest zupełnie w sensie co innego. To to była sytuacja, że konkretna robota, tak? Tak, ale mnie to. Ja oglądałem w ogóle pierwszy sezon. Jestem wielkim fanem. Od zawsze chciałem wystąpić w Warszawie. Show. o Trypsonie, czy coś tam pewnie, nie? No, czy jakieś... Miałem chyba żarty o Trypsonie, a poza tym e, my zawsze chlaliśmy do tego. Mhm. Czyli jak był pierwszy sezon i na to taka ten, no, mieliśmy jakieś gry pijackie, styl, za każdym razem jak zobaczysz dupę jedną z tych, to chlajesz, za każdym razem jak Mariusz powie, że jest w szoku. To był mhm. taki uczestnik, który Jeden z moich ulubionych opowiastek a propos Warso Shore, że miałeś pierwszy odcinek i każdy się tam jakoś przedstawiał, te wchodzi do domu i tak dalej. Wymyślcie, tam 40 minut, tam godzinę trwa odcinek. I 40 minut to jest pierwsza przebitka na ósmego kandydata, który jedyny co mówi, to jestem w szoku, nie? To był jedyny co on powiedział przez pierwszy odcinek. I zawsze się tam gdzieś tam pojawiał w tle. I jak Mariusz był w tle, albo jak był w szoku, to musiałeś pić. Jeden, który tak po prostu odstawał od reszty, i później w drugim sezonie nie wystąpił, bo szukał miłości jej nie znalazł. takim. W szoku. W szoku. Ja tak w szoku byłem, no. Ja dole miłości nie znalazł w porządku no, ja pierdolę, kto by się spodziewał, no i wszędzie szukał. Ale koniec no. końców, wiesz, no ja też nie chciałem, na pewno nie chodziło o to, że jak tam chcę wejść i, wiesz, kurwa, e, zrobić z siebie idiotę i, i wiesz, wyrywać Ale świnki. Ale tak będzie. No więc... E, wiesz co, mam powiedzieć tak, nie e, tak. moja rola w tym jest taka, że ja muszę im e, z, za przygotować jakieś takie aktywności. E, mm -hmm. i, tak, tak niekoniecznie... dzień, dzień zajęć jakiś, tak? Czy... Dokładnie, coś w tym stylu, więc wiesz, to no, są jakieś takie gry komediowe, y, które tam przeprowadzę, mm -hmm. cokolwiek. To jest, to, tak. ten. E, ja nawet z tego, co rozumiem, nawet niekoniecznie będę na wizji. Rozumiesz, hmm. że, że może moje twarz się nie pojawi, Aha, może się pojawić my... tak, że będzie w tle, ale na pewno nie będzie przebitki przebitkich co nazywam się Piotrek, tak. z, tyłu, z tyłu będą kurwa rozmazane, Warsaw so Shore, Warsaw so nie? Mm -hmm. um, a poza tym ja tak szczerze, e, w chuj mnie to ciekawi. Fuj mnie ciekawi. W sensie, bardzo mnie ciekawią ci ludzie. Tak, to wygląda. Aha. Dokładnie. Ja, wiesz, bo, czy to są normalni ludzie, którzy po prostu telewizja jak zmodyfikowała do tego, że to jest po prostu to, czym to jest? Czy to, że oni są faktycznie też pojebani? Czy, czy wiesz, no... Stary, ja jestem za młody, żeby, kurwa, odmawiać decyzji, których potem będę żałował. Wiesz, zobacz, ja jestem mhm. w tym wieku, że chuj, mnie to ciekawi, to robię. I tak. jakby um, nie mam problemu w tym, żeby się rzucić na jakiś taki żywioł. Mhm. I, I, kurwa, uważam, że błędem w moim, na moim etapie kariery, wieku czy cokolwiek, jest przejmowaniem się, że kurde, źle to wpłynie na mój image. Może. No, tak, tak. Nie Będę się tym przejmował. Ja uważam, że, ja uważam centralnie, jeżeli się naprawdę zagłębić i skupić i, i się wiesz, starać o to, to w każdym dowcipie znajdziesz e, jakiś element, tak. który widziałeś w innym, który się powtarza, który jest zainspirowany, tak. nie, który ściągnęłeś i tak najbardziej... dalej. Ja uważam, że najbardziej w takich żartach, właśnie, jak mówisz, takich, które są na prostych skojarzeniach i które są krótkie, mhm. przede wszystkim krótkie żarty, bo jak jest prosty, wiesz, to powtarzają się te same mechanizmy, więc łat łatwo jest wpaść na to samo. Ale jak robisz długi bit, który jest w Twoim stylu e i rozbiera coś na części piesze, no to już wtedy dużo ciężej jest. Cię no dobra, ale, ci, na to, ale ja że... Ci, no to ja Ci powiem tak. Ja miałem swoją historię o, o, wiesz, że zakochałem się w kolumbijskiej kurwie. I w tej historii, wiesz, po prostu takiego No, opowiadam. to było już, no. W sensie <śmiech> <śmiech> to jest najstarsza historia na świecie, nie? Jakby tak zakochałem się, zakochałem się w kimś, kim nie powinienem, więc już tutaj, wiesz, no... I dalej, i co dalej? No, ale też nie wiem, no. to, to się zgadzasz ze mną no w takim razie, czy nie? Z czym się zgadzasz? Że, że wszystko jest powtarzalne, że wszystko już było. No tak, nie, no, tak. zgadzam się, no, ale... No, czyli niby moja osobista ale historia, są... ale już w założeniu jest takie, nie, ktoś już to miał, ktoś już to opowiedział. Tak. A to jest no... moja osobista historia. I się faktycznie zakają w ogóle. No, rozumiem, skipu. ale to jest historia wielu mężczyzn, to po pierwsze. A po no. drugie, ale dla mnie to nie skreśla, bo jakby to jest tak jak z pisaniem scenariuszy, czy coś, jest pewnie nawet nie jedna książka na ten temat, że... Wszystkie historie już były, można je podsumować w siedmiu takich schematach, że tam, mm -hmm. wiesz, ale, ale to, co, co, co z tym zrobisz, w jaki sposób to opowiesz, jakie będą detale i, i wiesz no i, dobra, no, i rzeczywistość, w no. której to osadzisz, która ciągle się zmienia tak mm -hmm. naprawdę, wiesz, szczególnie w stand-upie mówi się o rzeczach bieżących, no to pozwala ci już wtedy na tyle to uroz... zmienić, zmienić, zrobić swoim, że już wtedy dużo ciężej jest mówić o plagiacie albo coś, bo ten... Ja, ja powiem tak, ostatnio y, to, y, rozmawiałem z Czarkiem, a propos, y, ja w swoim, tam opowiadam o, o swojej kolumbijskiej, kurwie, jest tysiące innych dowcipów w tym, tak? Jest, to nie jest tak, że to jest ten jeden dowcip, no, tylko jak gdyby jest cała historia. No to nie jest dowcip jeszcze, no ale dobra. I, w, i w pen, no, ty mówię, Zaraz opowiem ten dowcip no, dobra, i nie mówię, tak. że to jest jakby gdyby punchline, który jak gdyby wszystko definiuje, tylko jest jeden z podczas Rozumiem, całej historii. Jasne. Gdzie mówię, e, że w końcu e, e, e, zapytałem się jej ile mam za to zapłacić za, za usługę i chciałbym Wam powiedzieć, że trafiłem... Porozum do głowy i odmówiłem, że nie będę płacił za seks, ale prawda jest taka, że po prostu nie miałem hajsu. Nie? Mm -hmm. To jest jakby tych elementów. No to mm -hmm. i powiedział, że on już ma ten dowcip. Ja mam mm -hmm. takie, po pierwsze wydaje mi się, że to nie jest dowcip taki w pełni, tak? Tylko to jest taki sposób wmówienia. Nie? W sensie, że to nie. Nie możesz ty to opowiedzieć i nikt tego nie może opowiedzieć, bo to nie jest jakby. Mi, mi się wydaje, że to jest jakby element całej dłuższej historii i ludzie tak. tak po prostu mówią, że to nie jest. To nie, ja nie wymyśliłem tutaj nic, ja to powiedziałem po prostu ze i nigdy tego nawet nie zapisałem, nie. Mm -hmm. Ja mówię, no ale dobra, no jaki masz tam jest twój dowcip na ten temat? I on ma dowcip o tym, że laska, e, że ma mu zrobić loda za pięć zeta, tak? I on hmm. jej odmawia e, nie dlatego, że nie ma pięciu zeta, tylko dlatego, że ona nie będzie miała rozmienić ze stówy. Nie? Hmm. Ja no to, to mi się pierwsze wydaje, okej, okay, widzę podobieństwo, tak? Że ja mówię o seksie, że nie mogę zapłacić i tak dalej, że prawda jest taka, a później co innego. Ale czy to jest ten sam dowcip? No, mi się wydaje, że no, nie chuj. Mm -hmm. Nie chuj, mi się, jak gdyby ja nie widzę podobieństwa. Może, o jeszcze, o tak, może gdybyśmy jeden po drugim to opowiadali. To jeszcze ludzie skumają, że coś jest nie tak, ale no jeżeli tak. opowiadamy to na różnych imprezach i tak dalej, to nie jest coś, że masz copyright na taki sposób wyrażania się. Mm -hmm. e, ale Czarek bardzo to, jak gdyby, on jest bardzo wrażliwy na to. No mm -hmm. Ja też z góry mu powiedziałem, że dla niego to jest ważne, to jak gdyby odpuszczę i, i w ten mm -hmm. sposób. I mu powiedziałem, że uważasz tylko, że to nie jest na tyle oryginalne, że możesz to sobie wziąć. Nie? I to chyba najbardziej poruszyło Czarka, bo to Czarek tydzień później do mnie napisał, że już nigdy nie powie tego dowcipu, jeżeli to nie jest oryginalne. Ja mam takie, no... Ja dalej <laughs> tak. będę używał tego, bo uważam, że to jest jakby element tak. całej historii. Nie, nie Czarek to uczarka Ktoś inny ostatnio wspomniał o tym, ale faktycznie szanuję, że, że on stara się... Przynajmniej stara się pozbywać takich rzeczy, czy pisać takie rzeczy, których... Co do których nie ma za bardzo wątpliwości, ale to ciężko jakby uniknąć całkowicie, rozwiać. No ja uważam, że jest, no. w sensie to jest i dobre i złe, że jest, w polskim stand jest na pewno jak gdyby ciągotki do tego, znaczy ciągotki jest mocne, um, że, że każdy musi być oryginalny, że to jest najważniejsze, że każdy chce i, i jak gdyby jak nie jesteś oryginalny, jak ściągasz, to jesteś kurwa skończony. ja no mi się wydaje, że nie ma wcale takiego, że nie wszyscy mają takie poczucie. Że... Ja uważam, że policja stand jest bardzo mocna w Polsce. I uważam, że też jest trochę, ja uważam, że jest momentami za mocno, że są rzeczy właśnie tak jak na przykład z Czarkiem, czy czy mogę kilka innych, co ja sam miałem, takie, że ja wiem, że jak gdyby nie ściągałem tego, wiem, tak, że to tak. są podobne tematy i, i ja jestem trochę za to, wiesz, ciśnięty leż ja jestem pierwszą osobą, która zrzuca cokolwiek mi ktoś powie, że było do czegoś podobne. Ale wiele hmm. razy coś zrzucam, to co mam takie, kurwa, no nie jest aż tak podobne, no jak gdyby, dlaczego muszę to zrzucać, ale chuj, dobra, zrzuca. zrzuca. No nie musisz, to od ciebie zależy tak naprawdę, wiesz. Ale, no, jakby... Jeżeli bym tego nie zrzucił, jeżeli bym tego nie zrzucił, to moja reputacja hmm. idzie w dół. Bo, bo wyjdzie to, że ja mówię ten sam dowcip, co, co Kempa mówi, czy, mhm. czy coś w tym stylu, nie? Czyli przykład na przykład, o którym ja Jak mówię... mówisz ten sam dowcip, to, co Kempa, to faktycznie mi się zastanowił, <laughs> ale... No, no. <laughs> no przykład, o którym ja mówię, to jest, że wiesz, na trasie miałem coś tam, że jestem biały w Azji i tak dalej, i że mhm. wygrałem Tindera, i że później, gdyby wszystkie, wszystkie zdjęcia mi się ułożyły w jeden, ułożył się pasjans, tak. i firewerki wybuchły w dolnym rogu, czyli wiesz, wygranie Tindera i kurwa przez no tę, tak. tę grę. A... No, ale bo to jest przykro mi, Piotr, ale muszę się zgodzić. To jest po prostu bardzo taki nieoryginalny żart, znaczy taki łatwy. Znaczy I... to jest łatwe, ale to jest w kontekście bycia białym w Azji, co jest dużym tematem, tak? I to jest jedno tak, z Ale Piotra Piotra puenta wzałem. jest, ale to w ogóle nie ma no. związku. puenta... Y... Może, mógłbyś powiedzieć zupełnie coś innego i nadal powiedzieć, że wygrałeś Tindera, doszedłem do końca, nie? Przewinąłem wszystkich i wygrałem Tindera, e, t, tylko o to chodzi w tym żarcie. Mhm. I, i, i to, ten element jest taki dość oczywisty, nie? Że dla każdego, kto e, pewnie korzystał z tego, to jest, możesz kiedyś pomyśleć o tym, że, ej, a ja może co jest na końcu, nie? Jakby mhm. jest jakiś boss czy coś, Tak jak wygrałeś Tetris'a, nie? No na przykład. No. No, no, ale, ale, i, I w tym no. jest, wiesz, bardziej problem, że jakby... Czyli znaczy ja rozumiem, że to nie jest jak gdyby najbardziej... Ja, po cały kontekst jest tego, że ja zrzuciłem ten dowcip, nie? Mhm. I, I teraz trochę jestem adwokatem diabła, bo się zgadzam z tobą, bo ewidentnie zrzuciłem ten dowcip. Ale yy, ja wiem, że to nie jest najbardziej oryginalna rzecz. Ja wiem, że to jest takie ten. Ale z drugiej strony, jak gdyby pasuje do kontekstu wszystkiego, o czym mówię, co jest większym tematem a propos bycia białem w Azji, tak? tak? Że poruszasz większe i nie tylko to. I, I uważam, że w innych przypadkach, gdyby mi tyle, gdybyś, gdybyś ty na przykład nie zwracał mi uwagi gdyby Czarek, nie zwracał mi uwagi gdyby Rent i tak dalej, to miałbym na to wyjebane, szczerze. Miałbym na to, kurwa, okej, okay, może ktoś to jeszcze powiedział, jest to, gdyby malutki element całej historii, który daje kontekst wszystkiemu, jest to śmieszne, ludzi to bawi. Tak? Mhm. Gdyby nie wy... Prawdopodobnie bym to mówił i, i też braku może tej świadomości tak. i, i zaufania do siebie. W sensie bo, bo bardziej no ufam innym osobom, które mnie ocenią i powiedzą, że to nie jest oryginalne i tak dalej. Ale uważam, że momentami przechodzi to, wiesz, za, za dużo to, tego jest. Tak. Nie, no oczywiście, no, są przypadki, gdzie to jest... Znaczy wiesz, te, ten, który po, podałeś przykład, moim zdaniem jest kiepski przykład, bo to jest... To jest ten sam żart po prostu i koniec. To, że ty powiesz, że, jedno, że on powie, że tam pokonał bossa czy coś, a ty mówisz, że są fajerwerki na końcu. Znaczy on mówi, on no. mówił, jego wersja była taka, że doszedł do ostatniej i była Magda Gessler. No to tak, jest jego ten. No. A ja mówię, że przyszedłem całego Tindera, wygrałem i później wszystkie mi się ułożyły w tego. No tak, Okej, okay, ja no. widzę, widzę podobieństwo, ja widzę, że to jest ten, tak. ten sam gdyby, motyw wykorzystany i, i, i tak. Znaczy, czy masz, ale... A masz, masz ty jakiś przykład do wcipu, który cię oskarżyli o kradzież? A, a ale, niby... No nie, no ja miałem wiesz, takie, yy... nie wiem, to, ale często jest tak, że ktoś chyba chce właśnie po prostu popisać się wiedzą, czy w jakiś sposób uzasadnić swoją opinię, czy skategoryzować komika i, i się dzieją takie rzeczy, że na przykład ktoś mi powiedział, że coś tam wziąłem od Maćka Adamczyka, ja nawet nie wiem, o co chodzi. Ja miałem go kiedyś y, poprosić, żeby sprawdził, mm. no, bo gościu podda, pod filmikiem podał konkretny czas czy coś, mm. ale ja słuchałem tego parę, razy, nie, nie wiem nie znam wszystkich żartów Maćka na pamięć, ale wszystkie starsze, jakby raczej kojarzę, nie? I nic, on w ogóle kręcił mój występ, mm -hmm. był tam, więc ten występ, który jest nagrany, więc raczej by mi coś powiedział, czy coś, na. gdyby co, miał jakikolwiek z tym problem. Więc to jest ewidentna po prostu pomyłka, ale tak jest, że bliż, że jest w tym może ziarno prawdy, to tam z kolei ktoś mówił, że a, że odluję go wziąłem, bo, bo mówię o tym, że to chyba chodziło o te segmenty, gdzie tam mówił jakiś słowach i wyrażeniach, że tam, już nie pamiętam, zdumiewające, jakieś jeszcze coś innego, bo a, chyba o, to, o tym, że, że ludzie mówią do Ciebie żałuj, Aha. E, e, wiesz żałuj, żał, ja żałuj, że Cię nie było. Hmm? Nie, Louis C.K. miał po prostu żarty, tak jak wielu innych komików, o, o konkretnych słowach, czy o nadużywaniu E, mhm. słowa, e, tam hilarious na przykład, mhm. czy, czy o jakimś, o, ten zwrot jest głupi, dlaczego mówimy to, nie? Mhm. I myślę, że to jest największe podobieństwo, e, jakie tam można znaleźć. I tak napisałem, no i on tam niewiele więcej jakby, był jakiś krótki dialog czy coś, no ale nie będę dalej dyskutował o tym, no właśnie. Bo, bo myślę, że to jest taki przypadek, że, że, że to... Prędzej padnie z ust kogoś, kto, kto zna mało stand-upu, tak. że widział Luego na, na tym albo widział tam Carlina, no, no i faktycznie, no to możesz wiesz, oglądać moje występy, tak, ja stosuję... Te same schematy tak. jestem, wiesz, wychowałem się na podobnym stand-upie i tak, tak dalej, więc nie dziwne, że tam jakieś tam są rzeczy, Koniec które są podobne i, większość kradzieży ale i. Ale co do treści, to nie bardzo. To, i, gdyby, wiesz, skutowanie w internecie z kimś o tym to jest bardzo rzadko będzie miało pozytywny efekt. Tak, Jednak, nie, ja chciałem ty, po prostu tak, zrozumieć, tak, tak. Y, nawet z nim nie, się nie spierałem, chciałem zrozumieć no. o co mu dokładnie chodzi, żebym nie, y, nie mówił, że nie ma racji, nie wyznając, wiesz, tam jakichś faktów, ale... Wiesz to koniec końców i tak uważam, że większość y, kradzieży czy czegokolwiek w polskim jest są rozwiązywane od, od środka, nie w sensie nie ma czegoś takiego, że... No tak, właśnie, bo wszyscy no. prawie się znają i dokładnie. można to ale w Australii teraz mi się szybko przypomniało. To... Ale z tym zbraniem na przykład rzeczy z internetu czy coś, no jest problem i to nie jest tak... Ja nie będę podbijał do ludzi i mówił ej, wiesz to twoje, twój cały występ jest jakby z memów zrobiony, bo mnie to nie obchodzi, kurwa. Sam powinieneś y, to wiedzieć, nie? Ale dziwne to jest dla mnie, że ktoś nie, się, się tym nie przejmuje za bardzo, nie? To mnie ciekawi. Dlaczego w, na podcaście tego nie powiesz? Bo mam to w dupie zasadniczo. W sensie y, uważam, że to jest o. słabe, ale nie, ja nie uważam się też za strażnika y, tego. Jeśli ja, jeśli ja coś ci mówię, że na przykład ej, ktoś ma taki podobny żart czy no. coś, mhm. no to albo to jest mój żart, mhm. albo po prostu cię informuję o tym. I koniec. Co ty z tym zrobisz, to już jest twoja sprawa. Naprawdę mnie to nie interesuje. No mhm. właśnie, czyli... Ja po prostu uważam, że, że, że każdy... Bo, bo co innego jest robić to świadomie i, i z premedytacją, a co innego robić z niewiedzy. Ja kiedyś miałem tak, że powtórzyłem bardzo pra, prawie ten sam tekst, co miał Czarek, mhm. dlatego że y, zaimprowizowałem go, wiesz, wziąłem coś z głowy, po mhm. prostu z kojarzenia i powiedziałem prawie to samo. Mhm. Y, y, jak tylko ktoś mi to zwrócił na to uwagę, faktycznie to tak. był mój błąd w tym tak. przypadku, oczywisty i nie będę tego robił. A y, wiesz, a gorzej byłoby, gdyby ktoś, nikt mi o tym nie powiedział, więc ja bym, czułbym się wtedy, więc dlatego jak kogoś znam dobrze czy coś, to jestem skłonny y, powiedzieć, nie żeby kogoś, komuś ego zniszczyć tak. czy coś, tylko żeby, żeby ja bym oczekiwał poprawę, tego samego no? jakby od kogoś, a może tak. Ja wiem, że jest łatwo dość napisać żart, który już był albo jest bardzo podobny do czyjegoś. Nie, nieświadomie też nawet czasami po prostu go wyciągnąć tam spod świadomości, nie wiedząc. I, i, I wolałbym, żeby ktoś mi powiedział o tym, jakiś kumpel, zanim zacznę, wiesz, jeździć z tym po kraju. Czy no tak, co. na pewno. Na pewno chcesz myślić, No tak. I nie chciałbym, wiesz, no, żeby mnie obgadywali za plecami, a ja kurwa nie wiem o co chodzi, nie? P chyba się powtarzamy i pewno było to na tym podcastie, ale faktycznie, gdyby w, w, w tym... W tej stand-up grze, e, jak kradniesz, jak jesteś już przez komików znany jako koleś, który opowiada memy i jako ktoś to kradnie. I ja wiem, o kim ty mówisz, ogóle. ja też jakby nie chcę mówić tego nazwiska. Dużo jest takich przypadków. To nie jest tak, że można wyszczególnić, wiesz... E... Tylko jedną osobę, no ale nie, niektórzy są bardziej winni niż inni. Niektórzy po prostu mają tą łatkę już przypiętą. Jest łatka przypięta do niektórych osób i to jest bardzo, i to jest bardzo, bardzo złe, jak już masz tą łatkę przypiętą, no jest tak, bardzo ciężko jest. ją odkleić. I, I wiesz, to co ja mówiłem, że nie do końca się zgadzałem i tak dalej, ale i tak zrzuciłem ten dowcip, bo przede wszystkim dlatego, że nie mieliśmy tej łatki. I, tak. i, i jak gdyby jak już to ci się przyklei, to masz przejebane, jesteś jak gdyby yy, z góry patrzony przez całe środowisko, a to no jest trochę to naprawdę tak, tak. środowiskowa rzecz, no. Nie wiem, czy warto, mi się już nie ukrą, głos kończy. Tak, musimy kończyć Ta. zaraz. Ja no. mam jeszcze jedną szybką, nie wiem, czy to jest anegdotka, czy ciekawa, ale ostatnio byłem w wywiadzie w TVN-ie, nie? Um, le... tvn 24 bis coś takiego okay. robiłem. Zresztą pierwszy, pierwszy raz miałem takie coś, że miałem wywiad na stojąco, nie? I Jest mega dziwne, w tym razie jak nie masz w rękach, w rękach, w rękach. Że ktoś ci, wiesz, zadaje pytanie i ty, wiesz słuchasz minutę i co masz tak naprawdę robić na wizji, wiesz dotykać się po klatce, czy przez no tak, ten. I coś tam, właśnie opowiadam o komik dookoła świata, coś tam promuję, wszystko fajnie, całkiem składnie się wypowiadam i w pewnym momencie on mówi, to może opowiedz jakiś dowcip. Ja mam takie, w sensie, do kamery? Mówię, no, tak. Ja mówię, nie, nie, nie opowiem, opowiem dowcipu. On mówi, no, zachęcamy. On takie, nie wiem, czy płacicie za to? Czy, czy jest jakaś stawka ustalona, czy coś? Ja mówię, no faktycznie, to nie ma stawki, to dziękujemy bardzo za wywiad. Tak. I wiesz, ja wiem, że ty mnie rozumiesz i jak gdyby, że nie opowiada się do dowcipu do kamery i to jest chujowe i tak naprawdę po prostu zostałem wrzucony na minę. Tak. Ale z drugiej strony też na to patrzę, że ja pytając, mówiąc kolesiowi, a czy masz za to hajs, czy spłaconą stawkę, to ja wychodzę na gbura. Wiesz, tak, który nie chce powiedzieć tak. dowcipu, kurwa, mam 23 lata i co, będę teraz musiał płacić? Tak, to jest dlatego, jak, jak gadaliśmy o tym, to takie trochę miałem podejście, że no, no coś może powinieneś mieć przygotowane, tak. żeby tych ludzi za tam, wiesz, zadowolić, bo to jest normalne, że tym, komik tak. się, tak no, wspominałeś że no. tym, to jest, wiesz, normalne, że trochę się oczekuje od, y, tego od komika, mimo że y, jakby większość osób powinna, może też pracująca w telewizji, wiedzieć, jak to działa, że to nie ma sensu. Powinni się zapytać Ale ty chciałeś, no. nie chciałeś tego powiedzieć, bo, bo to nie ma klimatu i nie, ma, nie no, będzie to, śmieszne? Nie będzie śmieszne. nie chcesz palić materiału? Nie, nie, bo nie będzie śmieszne. No, właśnie, no Bo nie tak. będzie śmieszne, no, bo ja to, po prostu to, to, wiem, to jest ważniejsze ta. chyba w ta. zasadzie niż... Ten. Nie, nie palenie materiału jest ciężko spalić, kurwa, materiał, opowiadając jeden dowcip, który tak. leci w telewizji w raz. Nie? Tak. To, czy nie, nawet nie wiem, czy można używać tego stwierdzenia. Ale to po prostu będzie nieśmieszne. Będzie po prostu, ja wiem, że to będzie nieśmieszne, bo to tak. jest... To, to jest bardzo nieśmieszne. To jest, tak, no. Bardzo rzadko ktokolwiek opowiada dowcip, w jakikolwiek dowcip, i się śmiejesz z tego. Co, to, jak to musi być, jakby do tego, jak, nie wiem, scena, coś, coś się dziać. Mm -hmm. Albo na przykład sytuacyjne to jest, nie? Że, no kurde, nie śmiejesz się, kurwa, z rzeczy, choć opowiem ci dowcip. Jak ci koleś się przewróci, bo jest nagłe, bo jest coś, bo jest wszystko, nie? A, a kurwa, opowiedzieć dowcip do kamery, no... Tak, nie, nie, ma, nie ma kontekstu pod wieloma względami. Mm. W sensie, powiedz, chciałeś powiedzieć o... Masz teraz jakiś występ, który chciałeś naj, to, jest, to jest w sumie najważniejsza rzecz, która łączy wszystko, co mówiliśmy. Czyli po tej podróży komik dookoła świata, gdzie poznałem zajebistych komików na całym świecie, którzy jeszcze nie są sławni, to są ci komicy, którzy jeżdżą na festiwale, którzy jak gdyby robią to od lat i, i są zajebiżsi, a jeszcze nie mieli swojego wybuchu. Mhm. Przyjeżdżają co miesiąc, w ostatnią środę miesiąca, do Polski, do Warszawy, do, do klubu, nie powiem, i, i ja to prowadzę generalnie jak gdyby, żeby zapłacić takiemu komikowi to na ogół wiesz, zaczyna się od 500 euro przez to, że ja ich znam osobiście przez to, że jak gdyby już jak gdyby troszkę byłem w tym świecie to oni przyjeżdżają troszkę też do mnie czyli jak gdyby ja im troszkę płacę mniej tyle ile jak gdyby wiem, że warszawska publiczność jest w stanie zapłacić czyli bilety są po około 25 zł i, i, i jest naprawdę na najwyższym poziomie angielski stand-up naprawdę zajbistych ludzi, gdzie, gdzie bardzo często oni zostają też po tym, bo, bo chcą porozmawiać z widownią, więc to są plany. Ostatnia środa, każdego miesiąca w nie powiem. Tak jest, wpadajcie oglądać zagraniczny stand-up, bo, bo warto. Można poznać różne ciekawe rzeczy. Dzięki Piotrek, do, do tego, do następnego. Dzięki, się. dzięki. dzięki.